Cześć, audycja Kadr Ci w oko. Dzisiaj odcinek 40. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. No i było San Diego Comic Con, więc w sumie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się San Diego Comic-Conem, Plus na początek zahaczymy o to, co się działo na naszej rodzimej scenie. Częściowo trochę we Francji się działo, za miejscowo. Hmm. Zaczniemy po prostu od pośmiania się z tego rakowiska, które, które wyniknęło. Na, na internecie. Napisałeś mi wtedy, gdy to wybuchło po prostu, że bawisz się wyśmienicie. Ja również bawiłem się wyśmienicie, czytając te komentarze. O co chodzi? Chodzi oczywiście o um, graficzne protesty albo poparcie tych protestów przygotowane przez Michała Śledzińskiego, przygotowane przez Przemka, Przemysława Trosińskiego i przede wszystkim przez Grzegorza Rosińskiego, przez, przez Grzegorza Rosińskiego który rysując no, różne grafiki Grzegorz Rosiński z Torgalem wyrazili poparcie dla protestów przeciwko reformie no tych reform no, sądowych, to, które się, tam, się odbywały w Polsce to co, co się tam działo no i no jak zwykle w tym przypadku okazało się że artysta nie ma żadnego prawa mieć jakiekolwiek, jakiekolwiek poglądy on jest od rysowania i od niczego więcej i dyskusje które się Dyskusje. To znaczy właśnie, chyba ja za dużo Dyskusje tego. się czasem zdarzały i dyskusje były owocne, bo no każdy ma prawo do własnych poglądów, więc jeśli ktoś przekazywał, w ni jakby nie obrażając nikogo, że uważa, że komiks i powiedzmy postacie z komiksu powinny się odcinać od tego, to rozumiem jego stanowisko, natomiast nie utożsamiam się z nim. A, to, to, jednak jest to zupełnie inaczej, kiedy ktoś wtedy wpadał i ooo... Mm, tak. tylko, tylko, że ja po prostu, nie wiem, być może faktycznie była tam jakaś merytoryka w tych co niektórych komentarzach, tylko pod a tym... Ja pewnie znikały. Bo no to to, to to kompletnie ginęło pod tym napływem szajsu i ach, no, no cóż. A czytałeś komentarze, jak się okazało, że doktor Hu będzie kobietą? Też no, się no, pysznie bawiłem. No pewnie, to, <grym> to było rewelacyjne. Ach, no zawsze, zawsze się... Czarna walkiria w torze. Zawsze, mm. zawsze się bawię, wyśmienicie, gdy czytam te komentarze i po prostu te bóle dupy niesamowite. Czekam teraz na czarną kobiecą Doktor Hu albo nie wiem czarny bąd. Czarny bąd już jest tam coś. Tam przeb przeb przebąkiwali. Ju, przygotowywali yy, przygotowywali dupki fanów. pod. pod... Czekam na czarnego Wiedźmina. O! To by dopiero było. Tak, ale... Czarnoskórego oczywiście. Nie czarnego. Poprawność po, poprawność tak jak czarny smurf poprawność poprawność nie? No w każdym razie dyskusje były znakomite i no smutne zarazem bo jednak e... No ja uważam, że każdy ma prawo do swoich poglądów a to, że jest akurat e, artystą i te poglądy manifestuje tym co robi albo z użyciem tego, co robi, no to, to jak ma inaczej to robić. Czyli mm -hmm. zauważyłem, zauważyłem, piosenkę napisać? Zauważyłem, że zwłaszcza w kontekście Grzegorza Rosińskiego, dużo osób miało ból nie o to o sam pogląd, czy wyrażenie go, tylko o to, że użył tego torgala. Nie? Że, e, że. czemu torga? z, Zasadniczo to jest postać, którą współtworzył i ma do niej pełne prawa, znaczy do korzystania z niej, więc w sumie mógł to zrobić, tylko oczywiście. Zatwardziałe dupy fanów no, popękały jednak, bo widząc lewą Frankczo nie ma natomiast praw wielu postaci, które rysuje na swoich okładkach. Ale Frankczo jest skarbem. E, oczywiście, dla co niektórych. Na przykład dla nas. W, właśnie niedawno widziałem też kolejny okładkę. Tak, też. No, no po prostu cudo. Ale, Ale wracając mm. do spraw ważnych, mm -hmm. naszym zdaniem każdy ma prawo wyrażać się tak, jak chce, i to jest też część. W sumie wolności słowa, którą bardzo wszystkim zależy, żeby została utrzymana. Dlatego mm -hmm. no, może po prostu warto nieraz najpierw pomyśleć, zanim się coś napisze. Albo nie pisać. Albo nie pisać, albo się wstrzymać. To po jest prostu. dobry zwyczaj. Jak, jak nie wiesz co mówić, to nic nie mówisz. I mówię to wam ja. <laughs> <laughs> Flamer numer jeden. Dobrze, natomiast jeśli chodzi o jeszcze taką kolejną rzecz, która wyniknęła już po San Diego comic -Conie, a warto o niej wspomnieć, to jest nowy projekt Szymona Drańskiego, który tym razem będzie rysował serię komiksową o nazwie, mam nadzieję, że nie przekręcam, Quarys War i cykl ten powstanie na podstawie scenariusza Maxa Alana Collinsa i tutaj wierzę zachwytom, że jest to naprawdę dość duże nazwisko niestety nie kojarzę, ale, ale wierzę, wierzę na słowo. No i ta, ta seria komiksowa będzie adaptacją pierwszego tomu cyklu powieści tworzonych przez Maxa na Colinsa właśnie. On zaczął to, ten cykl pisać w 1976 roku. No i pierwszy zeszyt tej serii trafi do, do sprzedaży 29 listopada. Wydawcą jest Titan Comics. Więc kolejne, kolejne wydawnictwo, które Przygar przygarnęło, zatrudniło Szymona Kudrońskiego. Kolejny projekt, który się pojawi w jego CV dość duży, tak, tak się wydaje, więc no co tu dużo mówić, kariera nie zwalnia i bardzo nas to cieszy. To co zauważyłem tutaj podziękowania dla bloga Kamień z serca, gdzie się, pojawił się ten news, jest tam też okładka tego zeszytu i tutaj właśnie się zastanawiam, czy to aby na pewno będzie zeszyt. Ponieważ cena okładkowa pierwszego numeru Car Carries War to jest 6 dolarów. Widziałeś ostatni zeszyt baśni? Widziałem ostatni zeszyt baśni, nie nazwałbym go zeszytem. I dlatego Myślę, że to tak działa. No właśnie tak się zastanawiam, czy ten komiks będzie właśnie m, tylko pierwszy numer będzie w takiej cenie w jakiejś powiększonej objętości czy, czy mhm. jak to będzie wyglądało. W każdym razie no, cies cieszę, że kolejny projekt Szymona Kudrańskiego niedługo pojawi się na papierze no ten y, nasz rodak jest od 2011 nieprzerwanie obecny w, na amerykańskim rynku a to Spawn długi czas później dla DC, dla Marvela, dla Aftershock no tych, tych tytułów już było naprawdę dużo no i teraz dojdzie do tego kolejny i oby jak najwięcej oby jak najdłużej trzymamy kciuki. Mhm. Jeszcze z takich newsów które pojawiły się przed lub po zaraz San Diego i zahaczając o polskich twórców, to będziecie mogli niedługo śledzić nowy komiks Katarzyny Wittersheim, który będzie się nazywał Helena Wiktoria i powstaje specjalnie do aplikacji Taptas. Nie przekręciłem nazwy, mam nadzieję, aplikacji. Aplikacja pomaga twórcom przekazać swoje treści do jakby większej... Większej publiki. Jest tam bardzo dużo komiksów, które się ukazują na, za pomocą tej aplikacji, było dominowanych do Insnera jako webkomiksy. Mhm. Także warto śledzić. I sami będziemy myśleć. Natomiast sam opis, gdzie, w którym pada magiczne słowo. Siles... Tapas, nie taptas. Tak, no wiesz, e, w, os, Opis tego projektu, w którym pada to magiczne słowo Silesian, już mi się podoba, więc. więc e, Triggerd. Tak, ta, ta, Ja hopię, Muszę to poczytać, jak już wyjdzie. Mm. Ciekawe czy będzie z gatką. No, byłoby spokoju. Znaczy będzie anglojęzyczne, ale jakieś treść z gadką byłoby. No jakaś bardzo... wersja polsko- i śląsko byłaby bardzo mile widziana, więc, więc no zobaczymy jak to będzie wyglądało. To co, przechodzimy już do tego San Diego Comic Conu Tak przechodzimy. No to od czego możemy zacząć? Od nagród Eisnera oczywiście. Och, tak. Och, tak. I tutaj <głos> <głos> nagrody zostały przyznane. No, co tu dużo mówić? Saga znowu zwyciężyła. No Saga i WOND to po prostu. No, ja już się sam z tego śmieję, bo, bo ja myślałem, że no, Eisnery się nagrządzą tymi swoimi prawami, zwłaszcza prawami serii. Ja przypuszczałem, że sagę już odpuszczą w tym roku. Byłem święcie przekonany, że Monstres jest teraz takim tytułem idealnie pod Eisnery w każdej możliwej kategorii, a tu jednak... A pamiętasz jak z baśniami było, ile razy baśnie dostały tą nagrodę? No tak, tak, ale saga to już czwarty raz do, dostaje, daje się czwarty raz. No a z reguły to jest właśnie takie wiesz, trzy jest, jest dość, mhm. a tu już czwarta do, nagroda, więc zdziwiłem się trochę. No ale tak, zacznijmy może od najlepszej krótkiej historii, bo to dla mnie też jest zaskoczenie. Good Boy, Toma Kinga i Davida Fincha w Batman Annual numer 1. No właśnie. N nie czytałem. Dalej. Nie mam zielonego pojęcia <laughs> o czym to jest. Mam nadzieję, że to się ukaże w tym polskim e, odrodzeniu. Mhm. Ale nie, już, sa już sam fakt, że widzę nazwisko Davida Fincha wśród zwycięzców nagrody Eisnera mnie przeraża. Znaczy wiesz, short story wydaje mi się, że może mieć jednak nacisk na to story i jednak bardziej, bardziej trzeba patrzeć na nazwisko Kinga. To w sumie racja. No Tom King tam też już łapnął jeszcze kolejnego Eisnera, to, to zaraz do tego dojdziemy. Mhm. Pojedynczy A... numer, albo one shot. Mhm. Beast, Beast of of burden. Burden. What the cat dragged in. Mhm. Ivana Dorkina, Sary Dyer i Jilla Thompsona. Jill Thompson, to jest pani. I Jill Thompson, przepraszam, Aha. panią. E, Thompson. Wyda wydawnictwo Dark Horse. Znasz? E, tak, znam. Bees of Burden bardzo lubię i sobie zawsze polowałem na to, jak się tylko pojawiały. I no, to, to jest też to, co e, doceniałem. Ostatnio w końcu po dziesiątkach tysięcy lat przetłumaczyłem wywiad z Alanem Grantem e, i tam też padło, że mm, Alan opowiadał że bardzo tęskni za czasami, kiedy scenariusze nie potrzebowały crossoverów, eventów, 16 numerów i tak dalej, tylko byłeś w stanie w tych 24 stronach zawrzeć wszystko co chciałeś i ta historia była przez wszystkich pamiętana. I Beast of Burden jest dla mnie trochę powrotem do czegoś takiego, że mam pojedyncze zeszyty, tak samo dobrze się bawiłem przy starym Johna Hexie mhm. w DC. Tego z nowszego DC nie czytałem, więc tu się nie wypowiem. Nie, nie czytaj. Ok, natomiast stary Johna Hex był super właśnie przez to. Jedyny chyba numer, który był dłuższy, to był ten jego origin, który był przez dwa albo trzy numery, nie pamiętam. Trzy. Przez trzy numery. Natomiast cała reszta, pojedyncze zeszyty, pojedyncze historie, mhm. super to było. Tak mhm. samo z animacjami do DC. Może pamiętasz, oni do blu ray dokładali te DC Showcase. Mhm. I te showcase'y mi się czasem bardziej podobały niż normalne animacje. No z tymi niektórymi animacjami to akurat nie było trudne, żeby showcase'y były lepsze. No to, to jest wiesz, inna sprawa, ale ten z Johna Hex... Znowu. Hm. Mhm. E, czy, Podejrzewane. Czy, czy z Green Arrow'a. Bardzo fajne były. Mhm. Najlepsza seria kontynuowana i to już wspomnieliśmy. Saga. Saga. Yy. Znaczy no, ja dalej sagę uwielbiam absolutnie, ale... Ile można. Ale wydaje mi się, że no, z tych tytułów, które były nominowane no oprócz The Mighty Tora, znam, znam na bieżąco wszystkie no i no ja osobiście bym wyróżnił jednak to Astro City, może to jest trochę zaskakujące ale mm, moim zdaniem e, twórcy te, tej serii no po prostu zasługują na to, żeby wreszcie po tych latach wszystkich ich e, wyróżnić. Oni są trochę jak DiCaprio no może z, z, z Oscarem, w końcu dostaną oby no najlepsza seria limitowana i znowu Tom King, mhm. tym, raz, tym razem dla Marvela i dla mnie znowu zaskoczenie, ale, ale takie może troszeczkę mniejsze, bo tutaj yy, znaczy tutaj się wytłumaczę może, bo chodzi mi o to, że że nie, nie znosisz kimetki. Nie, nie Nie chodzi o to, że nie znoszę tego tytułu, nie podoba mi się, nie że nie znoszę. Tylko chodzi mi o to, że ja nieraz patrzę na te nagrody Eisnera, tak wiesz, w, wśród tych nominowanych na takie rzeczy może w stylu nie że o to najbardziej zasługuje, tylko o to najbardziej pasuje pod Eisnera, bo tak jak no wspomniałem. tak jak z Oscarami. Tak jak wspomniałem nie, że... wcześniej, są takie rzeczy, które są typowe. Te, mhm. Po prostu jest jakiś tytuł i już wiesz, że on będzie miał milion nominacji i pewnie coś złapie. No i dlatego właśnie mi się wydawało, że ze względu na obecne trendy polityczne, społecznościowe, bla, bla, bla, bla, właśnie to Kim and Kim może, może łapnąć Eisnera, a tu, a tu jednak Vision. No Vision mnóstwo, do, mnóstwo dobrych, dobrych opinii, opinii zbierał, może w końcu się przekonał, no, żeby sięgnąć. Myślę, że się nie zawiedziesz, bo podobał Ci się... Nie, to, tego się nie da porównać, że to, to są podobne do siebie serie, ale to jest dla mnie podobna świeżość jak e, Silver Surfer, ten nowy. Aha, okay. O To Silver Surfer był fajny. No to wiadomo, są zupełnie różne serie i o czym innym, mhm. natomiast równie dobrze się bawiłem czytając je. Dobrze, no to sprawdzę. No. Najlepsza nowa seria. I tutaj Egmont ma zagwostkę. <laughs> Black Hammer, Czarny Młody. Jeff Lemira i Dina Ormstona. Dlaczego mówię, że Egmont ma zagłoskę? Bo nie dość, że ta seria zebrała Eisnery, to jeszcze poogłaszano chyba z pięć spin-offów po drodze, więc mm -hmm. jak to się... Twy, twy, nie daj Boże, dobrze dobrze sprzeda w Polsce. <grym> Oczywiście, czego życzymy temu temu tytułowi, no to Egmont będzie, kurczę, musiał chyba sięgnąć, sięgnąć po te wszystkie spin-offy. No ale z drugiej strony przy Hellboyu wcale nie musieli. <grym> w ogóle Deathstroke <grym> był nominowany w tej kategorii. No, Muszę go sobie przeczytać, bo jeśli w końcu jest jakiś dobry Deathstroke, to będę mm -hmm. szok. będzie wychodził w Polsce? A ja pamiętam, myślisz? No, to zobaczymy. <grym> LDC, odroczenie tam. Eee. W każdym bądź razie y, trochę przy tej y, kategorii mnie rozśmieszyło to, że, co napisała Aleja komiksu, prawda? Tak oczywiście z sympatią mnie to rozśmieszyło, że y, Kasia Niemczyk bez Eisnera. No straszne, no ale wygrał tytuł, który też jest naprawdę bardzo fajny, tylko no, po prostu nierysowany przez Polkę. Ale mm, to tylko taka, taka po pochodna myśl, czarny młot w Polsce we wrześniu zdaje się, tak? Mm -hmm. więc no będziemy bardzo szybko mogli sprawdzić, czy ten Eisner był zasłużony. Mm, tutaj... no, Mockingbird też mógłby do... Właściwie wszystko, co tu było z wyjątkiem stroka, którego nie znam, a więc tu się nie wypowiem, mm -hmm. ale każda z tych... Moim zdaniem zasługiwałaby na jest Tak, clean room też bardzo fajna rzecz. Trochę stuprocentowo no, też skasowali, mokin, bardzo Tak, tak. No i clean room też dość szybko się skończyło, ale to jest Vertigo, które nic nie potrafi zrobić, ale do tego też jeszcze dzisiaj no tak, nawiążę. Aplikacja dla młodych czytelników no do lat 8. Tak, te, ko te kolejne te kolejne trzy kategorie, nie? dla. Y no to tylko powiemy: Narwale Jednorożce Mórz. To sama nazwa stary fajna. No. Później publikacja dla dzieci 9-12. Duchy. <grym> wydawnictwo, dzieci 13 17. Wydawnictwo Scholastic. To jest ta, takie wydawnictwo, które publikuje rzeczy edukacyjne, ale fajne, prawda? Mhm. I tyle, tyle wiem na jego temat. <grym> to się popisałem. E, najlepsza publikacja dla nastolatków 13-17. Unbeatable Squirrel Girl. I to jest ciekawe. Ryan North, Erika Henderson, Marvel. Spodziewałem się, że wygra Jacket. Jacket wygrał w czymś, w czym zaraz będziemy mówić, mm. i no nie wiem, czy powinien tak naprawdę. Ale to jest. Nie, tak. nie wiem, wiem, że na pewno w tej kategorii, czyli w tej ostatniej, czyli 13-17 lat, sama obecność Monstres jest dla mnie nieporozumieniem, ale no nie wiem, w, co, w coś teraz to. Teraz inaczej jest, jak jesteś Young Adult, a nie ty gówniaszu, że tutaj. <śmiech> No, może. W każdym razie Unbeatable Squirrel Girl wygrało i to jest kolejny tytuł, po który się zabieram jakoś, jak piec dojeżdża. Nie umiem, nie umiem się zabrać, ale może ten Eisner mm, mnie w końcu przekona. No, Jackhead wygrał w kategorii najlepsza publikacja humorystyczna. Mm -hmm. I e, czytałem tutaj ten Hot Dog Taste Test mm -hmm. i mi się bardzo podobał. Jackeda też czytałem i był fajny, nie ukrywam, a, ale trochę mnie zmęczył. Więc tutaj tu. No, okay. no ja tylko tak przyuważyłem, że Chips Zdarski tak bardzo nie wierzył fajznera, że nawet nie przyjechał do, do San Diego. Więc, no cóż. No, jego strata. Najlepsza antologia. Tutaj bez zaskoczenia, bo to wiedziałem od razu, że to jest. Miałeś przecieki. Tak, miałem przecieki. Jury mi tam coś tam podsunęło, maile. Love is love wspólne siły wydawnictwa IDW oraz DC i to jest właśnie ta taka publikacja idealnie skrojona pod Eisnery, więc, więc się nie, nie zdziwiłem zupełnie, że, że to wygrało. A czytałeś? Nie, nie. Tematyka mnie totalnie nie ruszyła, więc, więc sobie odpuściłem, mhm. ale tak właśnie z opisu na, na, na czym ma polegać ta publikacja, że wiesz, że ci bohaterowie z DC i wielka Wielkie pro, pro, propagowanie miłości we wszelkich możliwych odmianach, czyli wiesz, tolerancja tego typu rzeczy, no no to jak, jak nic, po, pod nagrody jest skrojone i jak się okazało, jak się okazało, Eisner jest. Jeżeli coś teraz będzie słychać w tle, to dlatego, że zaczęło rąbać deszczem. Dokładnie. Bardzo, bardzo ciepło jest w Wietnamie, gdzie obecnie nagrywamy, Dokładnie. więc musicie wybaczyć deszcze, które zdarzają się tak. w tej części tak, świata. Tak, to wiecie, te tropikalne rzeczy i tego typu sprawy. Kolejna kategoria. Co Pozycja jest? bazująca na prawdziwych wydarzeniach. I tutaj Marzec. Tom trzeci, John Właśnie Lewis. Ja nie wiem, czy to jest marzec, czy to jest marsz raczej. March, Book Free. <głos> okay. John Lewis, Andrew Aydin i Nate Powell, wydane przez Top Shelf. No, Top, Top Shelf, Shelf też. No. Top Shelf no, co roku coś musi zebrać <głos> za, za swoje rzeczy. Mm, więc no, mi się wydaje, że to jednak może być marsz. Bardzo fajny wywiad był e, z Boxem Brownem, autorem Tetris The Games People Play, a, który gdzieś czytałem, a komiks też był dominowany w tej samej kategorii, postaram się go znaleźć i podlinkować, bo, bo naprawdę był ciekawy. Mhm. Następna kategoria, bez grafik Album, New, bo to jest rozróżnienie na rzeczy nowe i rzeczy wznowione. Mhm. Wonder Woman, True Amazon, Jill Thompson. I te, ten komiks wygrał z Patience Daniela Klausa, wygrał z Munkopem Toma Golda, czyli rzeczami, które znamy już na polskim rynku też. No, Wonder Woman, a true, true Amazing. Bardzo dużo dobrych opinii zebrało, ale też kolej, kolejna rzecz, z którą jeszcze się nie zaznajomiłem. Też chciałbym zobaczyć, bo Patience i Mooncop to jest tak wysoko, Wy, wysoko postawiona właśnie, poprzeczka. No, wysoko. Więc żeby Super to. Tak, tro troszkę niedobrze Best Tylko, że grafik, album też chyba pod innym kątem jest oceniany niż. Tak po prostu komiks, nie? Mhm. No i następną kategorią był reprint najlepszego albumu i był to demon Jasona Shiga wydany przez First Second. Tutaj też kolej, kolejna rzecz, której w ogóle nie, nie, nie znam. Ale za to kolejna, kolejna Azja, kolejna, no, Azja. Kolej, kolejna Azja. przepraszam bo tutaj mi się No Wietnam ci się włączył pewnie tak, na Tak, telefonie. Nie, bo jest kategoria Best US Edition of International Material Azja. No ale najpierw tak, jest zwykły US tak, tak tak, Tak, tak. Tylko mi, tylko mi się zlało, wiesz, jasne, nie wyspałem się, tak. wiesz, te tropiki i te sprawy. Jasne, w każdym jasne. razie najlepsza e, edycja. Zagranicznego materiału, tak? Mm -hmm. tak to nazwijmy. I tak to jak jest... w Oscarach mają film nieanglojęzyczny. No, ja? no to tutaj mamy komiks nieanglojęzyczny. Ta, eee, tak to nazwijmy. Mo Mobius Library World of Edna, zrobiona przez Mobiusa, wydana no. przez Dark Horse. No co chucze, cokolwiek to było, to musiało być mocnym kandydatem. Eee. I następnie mamy. Eee, Właśnie to, ten materiał z... azjatycki. Dokładnie. Ponieważ jest świat nieanglojęzyczny i świat azjatycki. Tak. Wspaniale ja, po prostu. <śmiech> więc tutaj, tutaj kompletnie, znaczy tylko kojarzę jakiś tam jeden tytuł, więc, więc nie mam zielonego pojęcia, czy The Art of Charli, Charlie Chan-Hawk Chie, wy, czy wygrało zasłużenie, czy dobrze w ogóle przeczytałem ten tytuł, nie mam pojęcia. Następna. O samu te Zuka Story by mnie interesował, muszę ściągnąć mm -hmm. z zagranicy. Dobrze, że dodałeś, bo już by było. A że, nie, no Że piracimy i tego typu sprawy. Wyrosłem z tego. Zresztą, mm -hmm. no, Best Archival Collection Project Stripes, co najmniej 20-letnie, mm -hmm. czyli zbiór komiksów praszowych mm -hmm. i tak dalej. Uh, Chester Gold's Dick Tracy, Colorful Cases of the 1930s, edited by Peter Mareska, wydany przez Sunday Press. Dick Tracy jest chyba bardziej legendarnym detektywem od tego, od Spirita, nawet. Mhm, tak, tak, może z, być. No. Z, z takich pa pasków. W ogóle powiem Ci także, jak widzę sam tytuł tego i już widzę właśnie, że sprawy z lat 30 ubiegłego stulecia, mówię, kurczę, to może być to może być dla mnie sam raz. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś Ci wspominałem, że widziałem w preorderze taki trade z komiksami wojennymi, wojennymi no, no, no, no. z okresu wojny, z okresu drugiej wojny światowej, <laughs> prawda? I mówię, te propagandowe takie komiksiki, komiksiki wówczas robione i bardzo mocno chciałem to kupić, a tutaj jest dokładnie to samo, po samym tytule już, mhm. już bardzo z chęcią bym się zapoznał. Kolejna kolejna kategoria. Co my tutaj mamy? Best Archival Collection Project Comics Books i tutaj. Czyli wznowienie z tak, starego komiksu tak, tak, i complete tak, tak. women's comics. Aha, Bo wcześniej były paski a teraz mamy komiks. Tak. tak. Tin tak. Robbins wznowione przez Fantagraphics. No, znowu Fantagraphics no to tutaj w ogóle wiesz, w tej kategorii e, dwa razy Fantagraphics dwa razy Dark Horse. E, i jed, jed, jedna pozycja z wydawnictwa Dover, ale no, Dark Horse i od jakiegoś czasu też właśnie wznawia takie rzeczy, które ba są bar bardzo stare. Ale też patrząc na preordery Dark Horse sobie całkowicie zagrabił e, wydawanie artbooków. Mhm. Ze wszystkiego. Z gier są od Dark Horse'a, z komiksu są od Dark Horse'a, e, ze wszystkiego no. Mhm. Więc, ale tak, sobie za, znaleźli sobie taką niszę. No, powiedzmy. Musieli po tym, jak stracili Gwiezdne wojny, to. Ale w sumie, jak stracili Gwiezdne wojny, to parę rzeczy, znaczy, spadło wszystko. Nic się nie stało. Ale nie, z no, trochę im zleciało, nie? No, tak. Był, ale udało się wydać, bo to już po. Tak, po tylko, Gwiezdnych Wojnach tylko, było Dark Horse prezent, nie? Tylko, tak, tak, tylko dużo osób myślało, że po prostu... Jak że, on, że upadnie wydawnie tak, że Że stracą te Gwiezdne Wojny i już będzie koniec Dark Horse. No czasem oni sobie radzą bardzo dobrze. Dużo, dużo fajnych rzeczy ukazało się już po utracie. I dalej potrafią zrobić normalną okładkę, a nie gówno z tego samego papieru, co w środku, że myślisz, że to jest darmowy egzemplarz, a on kosztuje na przykład 3 dolary. Albo Albo 4. Albo 4. Najlepszy, Kim jest najlepszy scenarzysta? No kurczę, kto to mógł być? Brian Von za Paper Girls sagę Wiston On Guard. Zaj, nie podoba mi się to, że bo czytamy sobie z Newsaramy te wszystkie kategorie i nie podoba mi się, że nie wymienili tych jego internetowych rzeczy. Ale nie był nominowany za nie. Wydaje mi się, że gdyby... Znaczy, to, to jest cały czas, jak sądzę, że te nominacje, one nie są za to, to, to i to, tylko za wszystko. A to czemu na przykład e, przy... Tak, przy Jeffie że też powinno być 15 tysięcy komiksów wymienionych, a są tylko 4, prawda? No ale tak mi się wydaje po prostu, no. Nie wiem, mo może się mylę, może, może jak najbardziej się mylę, tylko, że wiesz, no jeżeli, przykładowo, no, w przypadku Bri Briana to jest akurat mało prawdopodobne, ale gdyby oprócz tych komiksów, które tutaj są wskazane, zrobił jakiegoś okrutnego kupsztala, którego nie da się czytać, to ten, ten Eisner wiesz, inaczej by się na niego patrzyło, prawda? Niby tak, ale to dalej podtrzymuję, że to tylko za te wybrane są. No Okej, okay, dobrze, niech tak. Czy napisał też więcej rzeczy, czy tylko te. Znaczy tutaj, no. The fade out jeszcze by ewentualnie można było do, dorzucić do tego. Mhm. No, Max Landis też chyba coś więcej dla na no, no i tak jak wspomniałem Jeff Lemir, no tutaj powinno być chyba z 10 komiksów, a nie mhm. tylko 4 wymienione, w każdym razie wygrał Brian Vaughn, znowu, no ale zasłużenie moim zdaniem, no, On, ale ile no można? Te, te Paper Girls jednak no, jak, Paper Girls jak, jest jak wyszło naprawdę wow, najlepszy uniwersalny komiksiarz, czyli writer łamany przez artist, mhm. To jest, to jest zawsze tr trudna, y, trudna, kategoria, bo jednak być dobrym i scenarzystą i rysownikiem to jest rzecz naprawdę bardzo, bardzo rzadko spotykana. Kto wygrał? Son Liu, Art of Charlie Chan, Hock Chai, ten z Pantona, który y, wygrał w adaptacji y, azjatyckiego materiału. Tak. Y, kolejna kategoria to jest najlepszy. Rysownik i, i Inker zarazem lub też zespół Rysownik Inker. I tutaj Fiona Staples saga, która jest sama sobie sterem, okrętem i w ogóle wszystkim ona szkicuje, koloruje, nakłada tusz o ile nakłada w ogóle że od czasu do czasu. Znaczy ona, ona wszystko robi e, graficznie, mhm. znaczy cyfrowo. cyfrowo, cyfrowo. Więc tam nie, nie wiem czy można mówić o nakładaniu tuszu, ale no generalnie za, za sagę odpowiada graficznie w całości od początku do końca. Hmm. Kolejne kategorie, może, może przelecimy nie, nie wszystkie po kolei, tylko, tylko niektóre. E, tu bym chciał zwrócić uwagę na... Mm, w przyszłym roku chyba zrobiliśmy dokładnie to samo. W pewnym momencie już odpuścili. E, najlepszy kolorysta i to, ta nagroda dla Mata Wilsona mnie tak niesamowicie cieszy, że no bardzo, bardzo. Ale najlepsze okładki też Fiona Stapus dostała. Hmm. No, no, no. <grystwo> <grystwo> Liternictwo Todd Kleinca, Clean Room, Dark Nail Lucifer, Black Hammer. Mm -hmm. e, najlepsza to, to ta twoja, że tak tu ujmę kategoria najlepszy webcomiks. Mm -hmm. I tutaj wygrał Bird Boy. Boy. Z, z, z, bardzo fajne. Bardzo swojsko brzmiące nazwisko twórczyni. Sprawdzałem. Nie nie e, <grystwo> szkoda. Znaczy może rodzina pochodzi z natomiast Uh, An uh, Chabla, o ile tak wymawia swoje nazwisko, bo to, to że Francuzi wymawiają nazwisko gościnne jako Gosinit, byłem w takim szoku, jak miałem te 12 lat, jak się o tym dowiedziałem. Mm -hmm. uh, może wiesz, że inaczej się nazwisko wymawia. Uh, nie jest stricte z Polski. Mm -hmm. I nie zmienia to w żadnym wypadku tego, że, że Bert, bo jest bardzo fajnym komiksem. No, a nie bo już a... myślałem, że nie jest taki fajny w takim razie. <laughs> Ann pisze dwa komiksy równocześnie. Można się z nimi zapoznać na, na stronach. Wystarczy wpisać nazwisko autorki, tak naprawdę, znaczy imię i nazwisko autorki w goglach i prze, przejdzie do jej strony. I stamtąd są linki do obu komiksów, które możecie sobie sprawdzić. No I ostatnia rzecz. bez Digital Comic i tutaj wygrał Bandet. Paula mm -hmm. i Colin Coover z Monkey Brain, łamane przez Komiksology. No, Monkey Brain od kiedy wystartowało, to jest zawsze mocnym kandydatem do wygrania w tej kategorii. To jest taka platforma publikująca komiksy, nazwijmy to umownie normalne, czyli pełna fabuła, mhm. e, powiedzmy zeszyty, rozdziały bardziej niż zeszyty. E, więc to, to ich odróżnia od kategorii najlepszy, najlepszy webkomiks. No i od kiedy Monkey Brain wystartowało, to to po prostu rok rośnie coś, coś, tam, coś tam zbierają dla siebie. Więc gratulujemy wszystkim zwycięzcom, mamy nadzieję, że możliwie jak najwięcej z tego materiału, o którym wspomnieliśmy, zobaczymy w Polsce. No Czarny Młot już niedługo, saga publikowana cały czas, ale te inne rzeczy może też się ukażą. Wydaje mi się, że mamy już taki moment na naszym rynku, że i, i takie e, powiedzmy, umownie hardkorowe rzeczy by, by mogły się pojawić. No hardkorowe w sensie nie tylko siarskie, a z Ameryki zarazem. Więc zobaczymy, może może coś fajnego zostanie wydane w Polsce. Przejdźmy dalej. Du -du. Du -du -du. No, San Diego comic on obfitował w tych newsów naprawdę masakrycznie dużo. No i pierwsza, najważniejsza, zdecydowanie rzecz to jest Dwie nowe rzeczy od Jeffa Nie Co ty powrót gwieznych wrót? <śmiech> I, I tym kończymy 40 odcinek podcastu. E, nie no, oczywiście Jeff Smith wraca do Bowna. Ale cieszysz się do, z gwiazdnych Tak, tak, ale, ale to nie jest czas i miejsce. Przejdźmy do komiksów. Możecie kiedyś dla zgry wypuścić Krzyśkowi muzykę z ostatniego odcinka Gwiezdnych Wrót. To nie jest śmieszne. <śmiech> to nie jest śmieszne. Wychodzę. Ale wróćmy do komiksu. No więc, Jeff Smith ogłosił, że będzie kontynuacja Gnata. Tak. Tylko, że nie ognacie, tak? To będzie e, komiks, który się nazywa Smiley's Dreambook. Głównie to będzie e, picture book, tak jak było napisane. I to są raczej takie książeczki dla dzieci. I jeden komiks. Mhm. Swoją drogą, z okazji... Znaczy, sz szukam w opisie, gdzie to jest z, napisane, ale... Z okazji iluś tam lecia Bona. Ostatnio powstał taki dodatkowy rozdział, który pokazuje to, co się działo jak... No, jak się skończył, bo nie będę wam mówił, bo w Polsce no. wyszedł dopiero pierwszy tom. No, no, no. Więc z tym te też się można zapoznać, bardzo fajna rzecz. Natomiast ten nowy picture book faktycznie jest tutaj tak, tak, tak napisane. Będzie się skupiał na smileju, który po polsku się nazywa gnad. I no, no, zapowiedź jest na lato 2018. Mm -hmm. Czekam, czekam, czekam. I mam nadzieję, że y, równie szybko się to też pokaże w Polsce. No, zwłaszcza, że taki Picture book też może być dla jeszcze młodszych e, zawodników dobrym wprowadzeniem. Mm, zwłaszcza, że Egmont jednak ma też mocną linię wydawniczą rzeczy dla najmłodszych czytelników mm -hmm. niekomiksowych. Dokładnie. Więc czemu nie? I komiksarze by sięgnęli, bo wydaje mi się, że Pola, Polacy, którzy zdecydowali się potem pierwszy tom Gnata sięgnąć, co, zakochali się w tym komiksie, jak najbardziej zasłużenie, więc, więc no kto wie, zobaczymy jak to będzie. Oczywiście komiks się najpierw musi ukazać. Lato 2018, może ta data się jeszcze zmieni, prawda, trzy razy, zobaczymy jak to będzie, ale trzymam wciukić za to, żeby to było co najmniej tak samo dobre jak mhm. sam Gnat. Co dalej mamy? Grant Morrison. Grant Morrison znowu szaleje. Grant Morrison znowu szaleje. No ogłosił, e, kontynu ogłosił kontynuację dwóch swoich tytułów. Jeden z nich był całkowicie spodziewany, czyli Wonder Woman Earth One. Drugi tom, no pierwszy po prostu zapowiadał się jako coś niesamowicie mm, kontrowersyjnego i po części takie też, taki też ten komiks był, ale, ale mi się podobał. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Nie, że tam się zakochałem totalnie i coś mi urwało, tylko po prostu był bardzo fajny. O. Z Grantem Morrisonem mam. A... Zawsze człowiek się boi, czy zrozumie. Zaczyna to, to, to jest jedna rzecz, natomiast uwielbiam to, jak on manipuluje wszystkim, co mówi o komiksie, który będzie robił. Jak heavy metal zaczął drukować e, jego autorstwa Savage Sword of Jesus Christ, w którym Chrystus schodzi z krzyża i zaczyna wszystkich zabijać mieczem, żeby stworzyć idealne aryjskie państwo to sobie myślałem, kurczę, to będzie typowe dla Granta Morrisona. I jak kupiłem sobie pierwszy numer heavy metalu, w którym to było, i przeczytałem ten komiks, to, to było typowe dla Granta Morrisona. Dlatego, że po trzech stronach okazało się, że Hitler opowiada komuś scenariusz filmu, który mają nakręcić i że to będzie propaganda, żeby nakłonić ludzi do prawdziwej wiary w aryjskiego mesjasza, a nie w jakiegoś Żyda. I od tego czasu nigdy nie ufam co jest napisane o komiksie, który Grant Morrison będzie robił. Przy okazji Savage Sword of Jesus Christ super sprawa. W każdym razie wracając do tych komiksów ogłoszonych. No to tak. Wonder, Woman, Wonder Woman Earth One część druga. Fajnie czekam natomiast ta kontynuacja Azylu Arkham no cóż tutaj trzymam mocno kciuki za to żeby się okazało tak jak mówisz że to co Morrison powiedział nie okaże się prawdą tylko jakąś tam z zagrywką zgrywką. Ponieważ ta, nazwijmy to umownie, kontynuacja azylu Arkham nie będzie kontynuacją azylu Arkham. No to już jest typowe. No. Ale... Bo ma kontynuować Batmana 666. Tak, na kartach tego komiksu Morrison y, pokazał taką alternatywną rzeczywistość, gdzie Batmanem jest Damian Wayne. Znaczy niekoniecznie alternatywną, nie? To była tak, tam wybiegająca tak, przyszłość. To była, of... przyszłość tak, to była wtedy oficjalna przyszłość, tam. ale wiesz, mieliśmy New 52 po drodze i teraz mamy odrodzenie po drodze, więc to wiesz... Nic nie jest wiążące, co tak. nie zmienia faktu, że numer 666 był dość fajnym numerem. Tak, Mi się tak. podobała ta wizja, kiedy Damian był Batmanem. Mm -hmm. e mm -hmm. Znaczy no tutaj nie, nie chcę wchodzić w polemikę, ja, ja raczej całego Batmana Murisona jakoś nie, nie cenię szczególnie mocno. No ale... ale musisz docenić, jaki piękny buldupki wywołał zabijając nietoperza. No oczywiście. To ta, ta, ta nie Tak, ta, ta, ta, no jak każdy buldupki. No. <ścoughs> e, w każdym razie Arkham Asylum 2 ma kontynuować tego Batmana 6, 666. Mm, I tutaj. Wiemy także, to się ukaże od razu w formacie albumowym. Historia ma się zamknąć na 122 stronach, co jest trochę dziwną liczbą, bo z reguły te wydania mają 132 strony lub, lub 144. Nie wiem, może jakieś reklamy tam będą, albo coś w ten deseń. I tutaj Nigdy nie bardzo ciekawym zdaniem jest to, co powiedział Morrison, iż będzie chciał na łamach tej historii prze przeskoczyć rekina. Przeskoczy przeskoczyć rekina to jest takie mm, powiedzonko dotyczące tego, że wskakuje się na jakiś poziom, po którym już nigdy nie daje rady wejść na ten sam poziom tak? i poziom tylko spada. Nie wiem jak to ma zachęcić czytelnika. O Morrison. Myślę, tak, że Morrison. nie zdziwi się, jak będzie jeszcze dosłowniej po prostu na ta, ta, trzecim kadrze Damian Wayne przeskoczy takiego rekina wyskakującego z wody. I rekin będzie miał znak Batmana albo coś w Chyba, że będzie miał jeszcze nowszy jakiś e, antyrekinowy bat spray. O, to też by mo mogło być możliwe. Oprawą graficzną zajmie się Chris Burnham. I to jest e, rysownik, który współpracował już z Morrisonem przy Batman Incorporated i tam się spisał całkiem fajnie. Bardzo fajne były te rysunki. Tak, więc tutaj ten. Liczy na Kretyński Batmobil. To za zawsze mnie cieszy jak jest jakiś. Hmm. Volkswagen, golf dla, albo dla mnie, garbus. Dla mnie Bernam jest takim rysownikiem, który, którego powiedziałbym, określiłbym jako e, Frank Quitelli, tylko lepszy. Mhm. który nie, nie rysuje y, na dwóch stronach tą samą postać w dwa totalnie różne sposoby, tylko przynajmniej trzyma się jakiejś konsekwencji. Bo nigdy nie, nigdy nie rozumiałem tego, dlaczego ten Kuiteli jest tak bardzo wielbiony. Bernam jest to ja Bardzo lubię jego rysunki, ale nie znoszę sposobów, w jaki są kolorowane. Mówimy o Kuitelim teraz? Tak, tak, tak. Mówimy mhm. o Kuitelim bo ten taki jakby. Główniany gradient, tak mi przeszkadza. Jakby te, jakby te komiksy były czarno-białe, znacznie lepiej by mi się to czytało. Mhm. Że wiesz, ja mam z tą postacią, z tym rysownikiem taki problem, że moje pierwsze, mój pierwszy kontakt z nim, e, to było New X-Men, wydane lata, lata temu. W, A, dobry prze, komiks. No. dobry komiks. I tam na przykład ja nie wiedziałem co się dzieje czasem. Tam na przykład mamy, mamy takie kadry, gdzie Jim Grey na jednej stronie potrafi wyglądać jako 16, 30 i 60 latka. Więc no Nie jest Feniksem, czego się czeka, może tak, to tak wygląda. No ale to, to nie nie, nie, do, nie do, fuh, Przepraszam. Nie dotyczyło tylko tej jednej postaci, mhm. więc e, to, to też później na łamach, nie Jupiter's Legacy e, czy All-Star, Superman, no to, to wszystko się powtarzało i, i dla mnie to było ciężkie, więc cieszę się, że to Bernam. zwłaszcza, że gdyby to był Quitely, to ten komiks by się ukazał za 24 lata. Jest też taka opcja. Ale tak, ale no na pewno yy, wstrząsnął z opinią. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko nie tak bardzo jak Frank Miller. Frank Miller, który ogłasza pracę nad Superman Year One. Po tym jak zmasakrował Batmana w Dark Knight 3. Czytałeś? Trochę się bałem mm. i, i zrezygnowałem. Po tym jak płakali... W Znają mi to. Uznałem, no, że nie będę. Znaczy to jest wciąż lepsze niż DK2, ale... O, naprawdę. Do, do, do, dostać butem w ry jest lepsze od DK2, więc... No, w każdym razie Frank Miller ogłosił pracę nad Superman Year One i jak to z, powiedział, ma... chciałby skupić się na tych... No, to jest w końcu rok pierwszy, ale chciałby bardzo mocno skupić się jak na... To głównie będzie srał pod siebie, jak to jest rok pierwszy, więc to... Z, zapewne. No Chciałby się skupić na tym y, początkowym okresie, gdy Superman odkrywa swoje moce. Nie, że rok pierwszy Supermana, tylko rok pierwszy Clarka Kenta, o, tak, tak, bym, tak bym raczej okay. powiedział. Y, to przepraszam. No i jak zapewnia, jest to komiks, który chciał zrealizować już dawno temu. Bla, bla, bla, bla. Ja bla. trochę kibicuję, żeby Frank Miller zrobił to, co Alan Moore i. poszedł na emeryturę? Tak. No. Nie, niech. Z, z, z, mega tywie... lubię Sin City. Sin City jest moim ulubionym komiksem Franka Millera. Mm -hmm. Darzę pewnym sentymentem powrót Mrocznego Rycerza, dlatego, że to jest pierwszy taki komiks po długiej przerwie dla mnie i też przy okazji pierwsza rzecz, jaką w życiu kupiłem przez internet. Mam jeszcze to pierwsze wydanie Gmontu, które jest w kartkach. Nie yeah. No, no, bo, bo, bo tak to wyglądało. Lubiłem 300 dla Warstwy, no, Tam nie ma nic oprócz warstwy graficznej, mhm. A, ale później co próbowałem czytać Franka Millera, to było mi tak przykro, że, że, że zderzam się po prostu, że, że osoba, którą tak bardzo jakby podziwiałem za komiksy, które zrobiła, tak coraz bardziej w mhm. To Rozumiem, że nie miałeś do czynienia z jego Daredevilem. O cholera zapomniałem o Daredevil. Super A... mi się podobał no, jego Daredevil. No, no, no. Właśnie to jest dla, dla mnie z kolei. De, jego Daredevil jest, jest tym takim na, na, najlepszym tytułem. Nawet Sin City mi się nigdy tak nie podobało jak ten Daredevil. No Ale faktem jest że no, trochę jak Alan Moore trochę jak wielu innych <śmiech> twórców komiksowych no, mógłby już zejść <śmiech> ze sceny komiksowej. A tymczasem nie tylko Superman Year 1, znaczy ten komik został już oficjalnie ogłoszony, ale gdzieś tam jeszcze z tyłu, wiesz, tam przebąkuje się o Dark Knights 4 na przykład, nie? Więc no tego. Aż tak mu się pieniądze skończyły? No, cóż, a DC najwyraźniej, no, no nie, no. no DC lubi zarabiać pieniądze. Tak, patrząc na jest? wyniki sprzedaży, no to The Master Race, no to się sprzedawało znakomicie, więc, więc nie widzę przeszkód, żeby tego Franka Millera żyłowali tak długo, aż mu się będzie chciało. Więc. Y Będą znaczy, be, nie kolejne komiksy Millera. Nie, niech sobie pisze, nie znaczy, że ja je będę kupował. Mhm. Ale dużo osób, dużo osób kupi, sprawdzi. To jest tak, tak jak właśnie z Alanem Murem, że wiesz, jest to nazwisko i chociaż gdzieś tam z tyłu głowy jest, że to już nie jest ten, ten twórca, który nas zachwycał lata temu i tak się Można sprawdzi. Można by pisać nie? na układce Alan Moore, ale nie w tej formie co kiedyś. Myślę, że to nie byłoby... Albo po podział na półkach w sklepie komiksowym. Dobry, alan, Dobry Moore. alan Moore i już obecny Alan Moore. To by było interesujące rozwiązanie. Kiedyś w pracy mieliśmy taki podział gier na półkach. Mieliśmy sci-fi kosmos fajne, sci-fi kosmos do dupy. Co tam było na tej drugiej? Ja nie pamiętam, było to dupy, więc tam... Okej. Okay. No a skoro już o Alanie Murze wspomnieliśmy, no to również i ten twórca coś ogłosił podczas San Diego Comiconu, chociaż w sumie nie, nie do końca jestem pewien, czy on tam w ogóle był, ale... No raczej wątpię. Wtedy to wyniknęło. W jego imieniu zostało... Tak, Wtedy to wyniknęło. Chyba właśnie Kevin O'Neill to, to zapowiedział konkretnie. O co chodzi? Chodzi o finałową odsłonę Ligi Niezwykłych gentlemanów, która... Pamiętam, w jakim szoku byłem, jak się dowiedziałem, że to ma więcej niż dwa tomy, ale... To... No sama zapowiedź tej Ligi Niezwykłych Gentlemanów jako, jakoś, jakoś mnie mocno nie poruszyła, ale co raczej ta zapowiedź emerytury mm, komiksowej, podkreślam, tak, emerytury Alana Mura oraz Kevina o'nila, który też, też już decyduje się kończyć z, tą, z tym medium. No i tutaj sobie przepisałem z bodajże z kolorowych zeszytów. Że nie znaczy to jednak, że mur całkowicie zniknie nam z radarów, zamierza poświęcić się pracy nad filmami i nad książkami, bo te, bo te media go jeszcze nie znudziły. Nie, no, to, to na krzyż fajnie. na drogę. No ale to, jest to, ale to prostu, fajnie to, to jest być takim człowiekiem, nie? że o, to mnie nudzi, będę robił co innego. nie? Końcu, i, i to, Może kwiatki zacznę hodować. Dokładnie tak. Albo a, chętnie bym kupił jakąś e, odmianę tulipana wyhodowaną przez Alana Mura. A ponieważ to jest mag, to jak tam, nie wiem, mógł się pieniądze skończą, to se wyczaruje, więc nie ma problemu. E, natomiast oprócz tej ligi niezwykłych gentlemanów jeszcze będzie kontynuowane, czy też. E, powiedzmy, już powoli kończone Cinema Purgatorio. To jest, zdaje się, od awatara seria, mhm. Więc, no jak tutaj zostało powiedziane, no i ma w sobie jeszcze około nie? 250 stron komiksu do przedstawienia. Pewnie połowa z tego to będzie ta Liga Niezwykłych gentlemanów, więc prawdopodobnie Cinema Purgatorio dość szybko się skończy. No i jeszcze Lovecraft z Avatara. Jeszcze nie? Lovecraft. Of. Otóż to. No to co krzyżyk na drogę. Znaczy bardzo sobie cenię i, i wiele historii które Alan Moore napisał są dla mnie e, bardzo ważne zaczynając od e, hmm, Strażnicy v, v jak Vendetta. No, no mnóstwo tego. Bardzo sobie cenię. ten Liga tom. Niezwykłych Dżentelmenów tom pierwszy. No rewelacja. Tak. Ma, ten, mam ten zbiór, Jak to się nazywało. Najlepsze historie uniwersum DC Alana Mura. Są mega kozackie. Tam On przecież stworzył Mogo Doesn't Socialize, który jest przezabawnym komiksem. Jedyny dobry. Znaczy no dobra. Nie żebym czytał ich jakoś dużo. Świetny komiks z Wigilanti, którego nikt nie potrafi pisać. Tam mhm. Father's Day to był. Też wspaniała rzecz. Jego praca w 2000 AD. Też super, tylko. No, już trochę za. Za dużo raz Putina za mało Alana mura. Mhm. Później się zaczynało robić. Więc. Ja, ja Alana Mura też cenię za no, taką głupotę można powiedzieć, ale za to, że był twórcą, który przyszedł do Emilu w czasach początkowych działalności te, te, tego wydawnictwa. No i z tych idiotycznych postaci wymyślonych przez Roba Leifilda zrobił naprawdę fajne, fajne, głębokie. I wartościowe postacie, no Supreme, chociażby jego autorstwa. No bardzo, bardzo fajna rzecz, i do, do dzisiaj się to fajnie czyta. Dla Wildstormu też coś napisał, nie? Chyba, Ta, tak. dla Wildstormu na pewno zrobił kilkanaście numerów Wildcats. I to, to były najlepsze numery Wildcat jakie się ukazały, ale to konkurencja była żadna, jeśli chodzi mhm. o in, inne rany, no i tam też miał, no to ABC w końcu zaczynało jako pod studio. White Stormu jeszcze w strukturach Emilu. Musiał się mocno zdziwić, gdy Jimli to sprzedał do DC, prawda? <śmiech> <śmiech> no ale cóż, y więc Alan Moore y finałową Ligą niezwykłych gentlemanów będzie odchodził na emeryturę, a tymczasem coś się kończy, coś się zaczyna i znamy pierwsze tytuły z Burger Books Mhm. czyli imprintu w ramach wydawnictwa Dark Horse, którym zarządzać będzie Karen Berger, czyli twórczyni Vertigo i tutaj mamy powrót Antonego Bordena do komiksów. Tak, tak to jest ciekawe. Znaczy generalnie zostały ogłoszone cztery nowe tytuły i dwa, dwa wznowienia. Ja tutaj specjalnie tego, tych wznowień chyba nie wypisywałem nawet. Tak nie wypisywałem nie, wypi, nie wypisywałem tego tutaj. Natomiast e, te cztery tytuły które otworzą ten imprint te cztery nowe tytuły. No powiem tak że jakoś szczególnie mocno opisy mnie nie zachwyciły. No ale wiadomo opisy opisy opisami a może się okazać że to po prostu naprawdę bardzo fajne bardzo fajne tytuły. No i wspomniała się o Antony Burdejnie. Mm -hmm. Znacie go z zdorować Giro które się ukazało w Polsce. i Moim zdaniem nie zostało docenione. Nie zostało, jest naprawdę fajnym komiksem. Tak. Znaczy ja też I... bardzo, so, bardzo cenię sobie Antonego Bordeina i bardzo lubię jego książki i programy telewizyjne. Więc mo, może trochę inaczej podchodziłem do komiksu. Natomiast to, że w Hungry Ghosts, który ma być historią związaną z samurajami, która będzie powracała do epoki Edo, a, że tam pojawi się wśród rysowników Paup pałp. To już jest bardzo zachęcające dla mnie. Tak, i Alberto Ponticelli też jest bardzo fajnym rysownikiem. To, to będzie generalnie horrorowa antologia, też trzeba o tym wspomnieć, ale no, Antony Burdeń, tymi swoimi no Dorwa Jiro pokazało, że on potrafi zrobić takie, przynajmniej dla mnie, bo, bo mi się ten komiks bardzo podobał, e, że on potrafi wymyślić coś takiego naprawdę nieoczywistego i bardzo oryginalnego, więc e, z Angry Ghost, e, zwłaszcza tytuł, prawda, też mm -hmm. już sugeruje. No i już, by, już do jedzenia idzie. Tak, więc to, coś, coś tam musi być z tym jedzeniem, więc e, na ten tytuł jak najbardziej czeka. Dróg. Później powstanie prequel do y, komiksu, który ukazał się w Polsce, to było. Negro. Dokładnie. Pamiętam to wydanie Egmontu, takie bardzo półki. No. Tak, bardzo nieforemne, jeśli chodzi o format. Ale sama historia bardzo fajna była. I swoją drogą, y, mała, mała y, refleksja, tak zmieniając lekko temat. Kolejny tytuł, który uciekł z Vertigo. Mhm. Mm Prawda? Tych, tych tytułów bo Gart Ennis bardzo dużo swoich rzeczy przeniósł do innych wydawnictw. Tutaj Incognegro, e, Saucer Country, które już się ukazuje, a ja o tym nie wiedziałem w, w IDW jako so Saucer State, Z tych tytułów z Vertigo no, po prostu pouciekało od metra. No i, no i ci sami twórcy, co też jest ważne, że tak. nie po prostu prequel do, do historii, tylko Matt Johnson i Warren e, Please razem będą to współtworzyć. Tak i yy, y, y, tutaj Matahari jeszcze się pojawi tak, te, to będzie to... luty 2018 yy -y. i to yy -y. w pięciu częściach wyjdzie więc chyba y, y, pierwsza taka zeszytowa, nie? bo wcześniejsze to już są raczej grafik nowo. znaczy ta antologia chyba ma być też zeszytowa znaczy, nie wypisałem tego, mogę się mylić ale wydaje mi się, że to ma być kwartalnik Aha. może się mylę yy -y. pewnie się mylę <śmiech> nie oszukujmy się ale tak, to, to też ma, ma raczej wychodzić jako antologia taka zeszytowa, no serializowana. Okay. No to Harry będzie opierała się na wątkach z biografii słynnej tancerki, oskarżonej o szpiegostwo w czasach pierwszej wojny światowej, więc tu też klimaty Indii i tak dalej. Ciekawe. Tak, z twórczyniami są dwie panie, które, których nazwiskami no, niewiele mówią. Ale to będzie właśnie taki tytuł tworzony przez e, kobiety i powiem ci tak że zauważyłem może to nie wiem może sobie sam coś wmawiam ale dużo tytułów które czytałem i są tworzone tylko przez panie one są właśnie takie troszeczkę inne widać, w, widać to mm, zarówno w warstwie scenariuszowej jak i, jak i rysunkowej no chociażby to Monsters z, z Imirzu. no bardzo bardzo widać tą taką różnice w podejściu do pisania. Nie wiem, czy to jest specjalnie, żeby się wyróżnić czy, czy nie, ale, ale bardzo fajnie wyszło, więc tutaj też kibicuję temu tytułowi, bo przynajmniej jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Czy to właśnie pójdzie w, w kierunku tej bardziej szpiegowskiej, czy to raczej pójdzie w kierunku tej bardziej podkreślenia nie, kobiecości tej, tej Maty więc jestem, jestem ciekawku. Natomiast tym ostatnim tytułem jestem najbardziej zdecydowanie za, zainteresowany. Od The Seeds mówisz tak? Tak The Seeds i tutaj scenariusz Anno Senti rys, rysunki y, Dawid, a ja, aha, a, aha. Ja. no ten którego znacie z Hawkeye z Marvel Now. Wspaniale. O ile Anno Senti mnie jeszcze do końca nie przekonuje, bo jej powrót do DC dwa czy 3 lata temu mhm. był, był fatalny. I nie mam innego określenia do tego, co, co ona tam wyczyniała. No ale skoro Karen Burgery zawierzyła. Tak i jeszcze taki fajny rysownik się tutaj trafił. Więc no, jestem jak najbardziej zainteresowany i to jest komiks, który będzie o, y, oczywiście Ameryce Pół Północnej, która zagrożona ekologiczną jest zagrożona ekologiczną katastrofą. No oraz o reporterce, która to odkrywa i ma szansę o tym napisać, ale może to też oznaczać dla niej duże problemy i to też będzie pięcioczęściowa miniseria. Start marzec 2018. Zostało na San Diego Comic Conie przedstawione logo e, jakieś tam wstępne pierwsze grafiki więc mm, to się wszystko jeszcze będzie klarować. Mm -hmm. No tak jak wspomniałem nie urwały mi te, te zapowiedzi niczego ale przynajmniej dwoma tytułami jestem jak najbardziej zainteresowany to Matą Harry oraz The Seeds. Czy, czy po Hung, Angry Ghost jeszcze nie wiem. raczej, raczej się zapoznam dopiero z opiniami. Natomiast kolejną rzeczą, o której też warto wspomnieć, to jest rzecz, o której nie wiedziałem wcześniej, czyli taki mały imprint w IDW powstaje, on się ma nazywać Black Crown Pubs i to będzie imprint z kolei dowodzony przez Shelley Bond która też jest uznaną twórczynią jak na, najbardziej na rynku komiksowym ja tutaj wspomnę, zanim w ogóle przejdziemy do tych tytułów ogłoszonych że IDW tuż przed San Diego Comic Conem stało się kolejnym wydawnictwem które ogłosiło obcinanie oferty mhm. w sensie takim że będą wydawać mniej komiksów każdego miesiąca ale za to będą się starali żeby były możliwie jak najlepsze jakiś czas temu chyba dwa albo trzy lata temu jako pierwsze wydawnictwo ogłosiło to Boom Studios. Wyszli na tym bardzo fajnie. No to się cieszę, opro... ale oni faktycznie przesadzali parę tak, lat. Tak, okroili to... swoją ofertę i teraz wiesz nawet jak wychodzi taka, nazwijmy to umownie bzdura, jak Mighty Morphin Power Rangers, okazuje się, że to jest bardzo fajny komiks. I ta, te obcięcie oferty im wyszło całkiem na dobre, bo okazało się, że pomimo tego już mają mniejszą ilość komiksów wydawanych co miesięcznie ten ich udział w rynku wcale nie spadł. No to bardzo dobrze, co, co bo się to, przekłada na to, że po prostu to co się ukazuje się sprzedaje lepiej. No a pewnie te rzeczy, które się nie sprzedawały leżały na półkach, bo Dokładnie to, to tak. jednak jak masz sklep z komiksami i powiedzmy co środę masz, mnóstwo, mnóstwo komiksów jeszcze wiesz od wszystkich pozostałych pomijając Marvela DC i Mitch, to jeszcze ci dojdzie Black Mask, te wszystkie mniejsze, to jednak... Myślę, że prędzej ktoś nawet jakby chciał sobie wziąć jakiś numer to wskoczy w coś w pokroju Batmana, Spidermana niż spróbuje Power Rangers mm -hmm. albo Mask. Z całym szacunkiem dla Mask, bo to fajny komik. Tak, tak. W każdym razie IDW ogłosiło, że to będzie ograniczenie oferty o około 25% tak, żeby każdego miesiąca ukazywało się mniej więcej 40 tytułów. Co i tak jest dużą ilością. Prawda? ale ale no w chwili obecnej jak wiesz jak spojrzysz na zapowiedzi IDW widzisz 15 crossoverów e, prawda tych rzeczy z Hasbro i w ogóle cztery serie z G.I. Joe 5 serii z Transformersami nie wiem, Ghostbusters Real Ghostbusters Ghostbusters Mid, Mid, Mid, coś tam nie Godzilla versus wszyscy no tych tytułów jest zdecydowanie z, za dużo i w sumie fajna fajna decyzja. Oby, oby wyszli na tym, na tym dobrze. Natomiast wracając do Black Crown spap, e, Tutaj był już jeden tytuł ogłoszony w marcu do tego imprintu i to było mm, Kid Lobotomy, Petera Miligana tak. i jest Fowler. No i Peter Milligan no kurczę to już za, za samo to nazwisko jest plus 10 do zainteresowania. Natomiast teraz doszły do tego. Assassinistas dwa. to jest wspaniała nazwa. Tak ja właśnie, właśnie chciałem powiedzieć żebyś się przeczytał bo ja nie dam rady. Y I Punk's Not Dead. Tak, więc y pierwszy z tych tytułów. Powtórzysz? Assassinistas. Yeah. Y tutaj scenarzystką będzie Tini Howard y i rysunki Gilberta Fernandeza. Y Tini Howard się coraz mocniej rozpycha na rynku komiksowym. To jest chyba jedyny dobry efekt y naboru y nowych twórców o, przez Topkau, studio mm -hmm. Topkau, ponieważ... Y oni po jakiś czas temu powybierali tam nowych scenarzystów, świeżych rysowników i powstała taka grupa no-nameów, która rysowała tylko i wyłącznie dla Topkauna. Natomiast Tini Howard wreszcie się wyrwała. I, zaczę, i było The Skeptics dla dla black, dla black Masku nie, nie, u, nie porwał mnie ten komiks ale był bardzo oryginalny i fajny w założeniu tylko no, później to troszkę nie wyszło no ale mm, fajnie że że dostaje kolejne kolejne szanse no i tutaj opis mamy mm, też interesujący bo co prawda sam schemat y, zabójczyni na emeryturze która musi wrócić do pracy bo coś tam jest oklepany, przyznasz. Mhm. No ale przez to, że musi wrócić, żeby opłacić studia synat, też jest trochę inaczej. Tak, tak. I właśnie to jest to, co, z, co zmienia e, tą rzecz. No tutaj oczywiście Tiny Howard, tutaj znaczy oczywiście, no to nie jest tak, że ja tutaj czynię jakiś wyrzut, ale mu, musi się pojawić wątek homoseksualny. Mm -hmm. Ponieważ no, sama twórczyni z tego co mi wiadomo też jest właśnie jedną z takich osób, więc ona lubi te, te wątki, bo i, i w The Skeptics się pojawiało tam, tam w tyle, i w Magdalenie teraz obecnie prawdopodobnie też się pojawia. Nie wiem, tylko pierwszy numer przeczytałem, ale tak mi się wydawało. więc ja, Taki jest świat, więc no, wiesz, no, tak, to, to tak, są normalne no, rzeczy, tak, które... Tak, ja, ja mówię, że to nie, nie, nie czyni żadnego dorzuca, tylko też fajnie by było jakby niekoniecznie to wrzucała na siłę, tylko miało to jakieś tam uzas znaczy, uzasadnienie. Wydaje mi się, że pisanie czegoś, żeby to sprzedać, to jest jedna rzecz, natomiast mm -hmm. może być to po prostu I, i nikt nie będzie na to zwracał uwagi, tak na to, że Fate nie jest chuda, mm -hmm. że po prostu sobie będzie. No też tak. I e nie zdziwiłoby mnie, jak, jakby tak e było, no bo jednak... No, nie chodzi o to, żeby, wiesz, ko kogoś yy, kłuć w oczy, i sensem komiksu jest to, że ona jest yy, zabójczynią, mhm. która I wraca z, i matką, która wraca z emerytury. I o tym jest komiks. Mhm. To, co się dzieje, jakby wokół tych postaci i ich preferencje seksualne, służą tylko i wyłącznie budowaniu postaci, nie? Natomiast nie ukrywasz. Taki opis sprawia, że. Tak, to... Łatwiej jest to sprzedać. Dokładnie tak. Tutaj mamy zaplanowane to na 6 numerów. Mhm. I tutaj jeszcze z tego co widzę, nie ma jakiejś konkretnej daty. Tak. To znaczy, nie. bo y, Miligana Comics tak, pojawi się w paździer październiku, październiku a, a niedługo dołączą. Tak, niedługo dołączą, więc równie dobrze może to być dopiero po, przyszły rok. W każdym razie. Asassinistas zapowiada się A, całkiem, bardzo ładnie. całkiem fajnie. I Punks Not Dead też całkiem nieźle. Mm -hmm. I tutaj mamy. Davida Barneta jako scenarzystę. I Martin Simons. A, i to będzie. To będzie w styczniu. To będzie w styczniu. Tak. I tutaj ten tytuł będzie opowiadał o Fergie. Bądź będzie... tej Fergie. O, faktycznie. Yy, I ona będzie musiała nie to jest he never knew więc to jest facet. ha aha, aha Jednak yy, więc ten że bo... nazywa się jak ten piosenkarka z Black it Dokładnie tak w każdym razie Fergie będzie musiał znaleźć yy, ojca o którym o którym istnieniu znaczy no wiedział że istnieje tylko nie wiedział kto nim jest o tak ta, ta, z tego wybrnę. Yy. Tutaj dojdzie do tego oczywiście wątek szpiegowski pojawi się MI5 yy, i duch Sida i, i duch Sida Vichyusa. i to jest rzecz która sprawiła że hmm, kurczę chcę to bo yy, wiesz do, do momentu pojawienia się ducha Sida Vichyusa, stwierdziłem że i kolejna, wiesz, taka, taka rzecz, a i nagle jest to, że o, to jest jednak coś oryginalnego, fajnego, znaczy mam nadzieję fajnego i to już, tak jak wspomnieliśmy, zapowiedź jest na styczeń. i raczej na pewno dam szansę w zeszytach. Mhm. Jeśli chodzi o Punks Not Dead, natomiast jeśli chodzi o tenże drugi tytuł, to... Asasynista. To sobie sprawdzę, wiesz, yy, oceny Później sprawdzę sobie cenę wydania zbiorczego No pewnie i tak w... kupisz pierwszy numer na komikso. Pewnie w... tak, no nie ma co się oszukiwać. Jeszcze yy... do tego będzie wychodził kwartalnik z Black Crown'a, Tak. 48 stron o komiksie i kulturze, yy, i będzie miał rozkładaną układkę. Wspania... nie rozkładaną, podwójną układkę. Yy I dziesięciostronicową historię zrobioną przez roba mm -hmm. i tutaj też zobaczę czy, czy będzie to chwalone jeśli tak to dam szansę No i przejdźmy na momencik dłuższy bądź krótszy do DC mm -hmm. e, sam panel studia imprintu whatever young animal jakoś szczególnie mocno nie urwał niczego bo tam padały informacje raczej mało ciekawe ale nieco wcześniej pojawiła się informacja o tym że e, tytuły z Young Animal będą miały crossovery z tymi topowymi postaciami z DC mm -hmm. i się zmartwiłem bo bo już samo sama, sama słowo same słowo crossover mi się przestało mi się A nie może spodobało. trzeba podbić sprzedaż. To no tak, tak. W każdym razie to co zostało ujawnione to to że wszystkie tytuły z Young Animala od października do stycznia będą w zawieszeniu przy czym Cave Carson i Shade już we wrześniu nie, nie były w zapowiedziach mm -hmm. co mnie trochę wystraszyło ale na szczęście e, jest zapowiedź, że w styczniu ukażą się cztery anuale w których postacie właśnie z imprintu jak animal spotkają herosów z DCU z uniwersum DC będą e, one stanowiły konkluzję pierwszej fazy tego imprintu oraz skierują wszystkie serie na nowe zaskakujące ścieżki oh, oh, oh. co oznacza, że bug jest tylko miniserią i nie będzie kontynuacji. Mm -hmm. Ale z drugiej strony bardzo mnie to cieszy, że wszystkie cztery serie, czyli Doom Patrol, Cave Carson, Mother Panic i Shade powrócą z nowymi numerami, bo się bałem, że na dwunastych numerach pokazują co najmniej trzy z tych czterech serii. I też powrócą jako Vertigo Young Animal. Prrr. I tutaj teraz będzie 30 sekund żalu i wylewania pomyj. Jakim prawem, jakim Kurdemol prawem. Vertigo, który od pięciu, jak nie sześciu, jak nie 8 lat nie potrafi zrobić dobrego... A co z tymi 8 lat. Ale... Dobra, no, przesadziło no, no, no. Dobra, ale Vertigo od kilku lat nie potrafi zrobić komiksu, który byłby zarówno dobrze, dobry, jak i dobrze wypromowany. Oni nie potrafią nic sprzedać od paru lat i to oni będą... Trzymać piecze nad Young Animalem, gdzie najsłabszy, z, na, najsłabiej sprzedający się tytuł z Young Animala sprzedaje się lepiej od dowolnego tytułu z Vertigo? Dlaczego? Jaki to ma sens? Może, żeby coś udźwignęło to Vertigo. No, ale może to... po to, żeby nikt nie mieszał postaci z tego, jeśli będą... Dobrze, przerażał. ale to, to równie dobrze może Chociaż być tak, że... To Vertigo... mocno bazuje na Batmanie. Równie dobrze może być tak, że Vertigo pociągnie w dół te Young Animal. Skoro u, no nich, też tak może być. U, u nich marketing leży i kwiczy i nic nie potrafią. Bo oni przyjechali na San Diego Comic Con z grafikami, z niczym więcej. I to jeszcze odgrzewanymi kotletami, chociaż bardzo dobrymi kotletami, ale no kurczę, wiesz, przyjechać na San Diego Comic Con i pokazać jakieś tam slajdy z być może kiedyś komiksów, to jest trochę żałosne i ja ubolewam nad tym, że wiesz, to Gerard Way miał być tym, który pilnuje wszystkiego w Young mm -hmm. Animalu i on pewnie dalej tam będzie mega ważny, No ale skoro teraz jeszcze będzie musiał się spowiadać ludką z Vertigo, to jakoś szczególnie mocno mi się to nie podoba. Uff. Ale wraca Plastic Man. E, dobra, wraca Plastic Man i to jest akurat fajne. Znaczy to tak sobie wypisałem tak w ramach ciekawostki, bo ogłoszono serię The Terrifics, którą będzie pisał e, Lemir, wiecznie zapracowany Jeff Lemire. No i seria Deterifix będzie wynikać z tego tam Dark Knights Metal czy coś tam, o, coś, coś tam coś tam coś tam i w sumie ta seria by mnie totalnie nic nie interesowała gdyby nie to, że właśnie pojawi się w niej Plastic Man, czyli postać, która od lat jest zapomniany. i lat. pojawił się ostatnio w Justice League Action chyba tylko animowanym. Tak, w paru, w paru odcinkach się pojawił i chyba stwierdzono, że w sumie czemu nie, ma, mo, może to będzie nasz Deadpool, prawda? I <ścoughs> <ścoughs> na, szczęście, yy, na szczęście to był żart. Deterifix, yy, no jak nazwa wskazuje to będzie drużyna dowodzona przez Mr. Terryfika. i tutaj ma być Metamorfo, ma być Phantom Girl, no i właśnie Plastic Man, więc taka drużyna Dziwaków, można powiedzieć. Ciekawy skład. Ciekaw... Mają im zmienić stroje. Tak, na bardziej teryfikowe, prawda? Ciekawe, no, co zrobią Metamorfo, jak on w majtkach biega. To znaczy, wiesz, grafiki, które. te mu dosta... na majtkach. Grafiki, które były pokazane, no wskazują na to, że będą po prostu. Kojarzysz y, stroje z y, Future Foundation, czyli mhm. te, te, tak, te, tak. te no to tak. Dość podobnie, przynajmniej tak mi się kojarzyły. Deathstroke miał taki strój teraz w tym rapier. Tak, tak, też takie bia biało. No, no, no, no, Generalnie ta seria by mnie totalnie nie interesowała, gdyby nie ten Plastic Man, więc dam szansę. Mhm. Dam szansę. Kurczę, obiecałem sobie swego czasu, że to z tego DC będę mocno odchodził. A tym, hmm. a, tym a tu czas... jednak. Tak, a tu Deterrific, a tu zapowiedź te, tej miniserii z Dickiem Graysonem w przyszłości. A tu nowy e, Deadman, więc tych no, tytułów, które mnie coraz mocniej interesują to, to są głównie miniserie ciekawostka, mhm. ale, ale tak e, DC potrafi mnie znowu przy, przyciągnąć. E, y, co, co teraz? Co dalej? Jeśli chodzi jeszcze o komiksowe rzeczy, bo zaraz przejdziemy do filmów, gdzie spędzimy resztę dzisiejszego odcinka, tak mi się wydaje, mhm. to tak. Fantagraphics, Lion Forge i Titan Comics od teraz są już w serwisie Hupla. I jeśli chodzi o serwis Hupla, ta informacja dotyczy tylko i wyłącznie Stanów i Kanady. Serwis Hupla to jest jakby taka Internetowa biblioteka. Logujesz się tam dzięki swojej karcie bibliotecznej, którą masz w Stanach albo w, w Kanadzie i ona za pomocą jakiegoś tam specjalnego systemu bibliotecznego wypożyczania rzeczy daje Ci dostęp do całego ich katalogu. I możesz sobie po prostu wypożyczyć i przeczytać komiksy, a mają już chyba 70 wydawców tak naprawdę. Jest tam i DC, i Valiant, i Image, i tak dalej, z gigantycznymi swoimi katalogami. A teraz jeszcze dołączył Fantagraphics. Można powiedzieć, że jest wszystko oprócz Marvela, tak? Znaczy nie wiem, czy Marvel jest, bo, bo tego nie sprawdziłem. Natomiast mhm. są też różnego rodzaju audiobooki, filmy, książki, więc to jest jakaś gigantyczna rzecz. I sobie pomyślałem, że gdyby w Polsce coś takiego istniało, że miałbyś za pomocą karty bibliotecznej, tylko że niestety duża część kart bibliotecznych jest jeszcze stemplowana w wielu miejscach. Mm -hmm. Dostęp do, do takich zbiorów to już w ogóle super sprawa. To by ci ni nic nie broniło przed dostępem do, do treści. No to by było super. Także trochę zazdro e, trochę. Dla, <śmiech> bardzo. dla osób, które mogą z tego korzystać. Natomiast druga rzecz, która mnie bardzo cieszy to Lisa Hanwald, która jest autorką Hot Dog Taste Test, mojego faworyta, który nie wygrał Instaera niestety, a możecie ją kojarzyć z tego, że jest główną projektantką całego serialu Bojack Horseman, który ukazał się na Netflixie i niedługo jest nowy sezon. Jeśli nie oglądaliście to bardzo polecam, bo jest, jest wspaniałym serialem. E, tworzy nową e, powieść graficzną, którą e, wyda Droman Quaterly na jesień 2018. E, pozycja będzie się nazywała Coyote Dog Girl i będzie, o, będzie trochę parodią westernu, natomiast osadzoną jak najbardziej w westernowych klimatach historią o kobiecie, która jest w połowie psem, w połowie coyotem i musi odnaleźć siebie, więc spodziewam się czegoś podobnego klimatem do Hot Dog Taste Testu. I zwierzęce postacie, właściwie hybrydy zwierzęcych postaci, bardzo dobrze autorcy wychodzą są po serialu, więc to jest na pewno pozycja, na którą warto e, zwrócić uwagę. Tymczasem w filmach. Tak, tymczasem w filmach. No. Hmm. Były jakieś zwiastuna. Tak. I tutaj można było się spodziewać takiego e, pojedynku gigantów, czyli zwiastun Justice League versus zwiastun Thor Ragnarok. No i co wygrało twoim zdaniem? Mi się Thor bardziej podoba. Mi też. E, Justice League znowu było tym samym. Tak. Chociaż bardzo doceniam, że Aquaman rozwala blok na Świętochłowicach. To jest przezaładna scena. Co no. on robił na Świątach? Chociaż w sumie mają tam przecież no. nie jeden. Tak, myślę, że tam na Lipinach po prostu zdecydowanie tam też mogą że jak po... siedzi na hechle. Tam też parademony mogą atakować. Nie wiem co, ale bo. Czy ktoś jest Lipin na słucha? O, oby nie. Pozdrawiamy. Czy znaczy, czuło oby nie? No z... Pozdrawiamy Lipiny. W każdym razie. Dwa... Nie jest już tak, że na Lipinach jak kiedyś było. Tak, wiem, wiem, wiem, ale żarty pozostały. No, w każdym razie zwiastun Justice League był taki. Nie. I... Natomiast znaczy bardzo dużo komputera i, i, i wiesz, za i dużo komputera. martwi mnie to, co jest na przykład jak idziesz na film animowany, pozdrawiam Kelena, jak idziesz na film animowany do kina i widzisz... W sensie na no bajk. Tak, dokładnie. Zrobiony przez Disney Pixara czy przez, co, przez kogoś, kto miał budżet widzisz, że w tle są ludzie, ktoś tam sobie chodzi, czy tam nie ludzie, bo to jest coś innego, ale wi widzisz całe to tło, całą tą zbudowaną scenografię, natomiast oglądasz jakiegoś, jakiejś gównianej produkcji i nie ma tam scenografii, masz tło, ścianę, albo coś takie jest nudno. I w Justice League jest dokładnie to samo. W to, że jak były sceny, kiedy była ta planeta z różnymi koloseum i innymi, i Rzymianie w kosmosie, te sprawy, to wszystko tam żyło. Latały jakieś statki, było miasto i tak dalej. Natomiast w Justice League masz czerwone niebo, albo... I znowu, Szaro tak, nie I znowu wielka rozpierducha i biją się po zmroku. Tak właśnie i rozwalają blok na świątach gdzie nikt nie mieszka i nawet nie ma ani jednego talerza satelitarnego z cyfrowego Polsatu. No, to, jest to jest, skandard... jest nierealistyczne to jest skandard... w polskich blokach. To od razu widać, że to Zack Snyder. No i to jest... Um... A, Znaczy dobra i tak pójdę do kina. No, no bo... wiadomo, pójdziemy. No. Ale? Ale bez szału. Natomiast Thor Ragnarok no kurczę powiem... Powiem szczerze, że jeżeli będę się chociaż w połowie tak dobrze bawił na filmie jak na trailerze, to, to będzie chyba zdecydowanie najlepszy film superbohaterski tego roku. Sprawdzimy. I jeszcze nie byłem na Kapitanie Majtasie, to jest duża konkurencja a, dla rac... wszystkiego. Racja, racja. No a z kolei za, za ile? Za parę dni, czy, czy już teraz atomowa blondynka jeszcze wchodzi? Chyba jest, to... Już jest. To też może być bardzo mocny no. kandydat. Na pewno. Dużo filmów. Na pewno na pewno damy znać, co sądzimy o atomowej Blondynie. Mhm. Natomiast, wracając jeszcze do San Diego Comic Con, pojawił się klip z Dead Note'a. Z no. filmu Death Note. A filmu. tak, już, już z poprawką. Ciekawym, jak będzie wyglądał ten. E, jak się nazywa Zielony Copilin? Dv. Mhm. E, jak będzie wyglądał Dv, jak go w końcu pomalują. Bo ten typ ma mordę jak Ryuk i to po prostu. Masakra, tak samo jak y, Mickey Rourke, wygląda jak m, ten kamienna głowa z wyspy wielkanocnej bez makijażu, mm -hmm. co mu się stało przy, przez te lata i on idealnie wyglądał jak marw nawet bez makijażu, mm -hmm. to tak to samo jest, to... Willem Dafoe idealnie się nadaje do, do grania mm -hmm. dziwnego japońskiego potwora. Mm -hmm. I w tym klipie to widać, znaczy tutaj oczywiście ten, ten klip taki półtora minutowy, czy, czy może troszkę dłuższy, on tam niewiele pokazał, ale widzimy właśnie scenę gdzie jest Ryuk, gdzie jest, jak mu tam było, Light, tak, ten główny bohater? Mm. No, może. Chyba tak no główny bohater, no i to jest po prostu rozmowa pomiędzy nimi i no, no klip się kończy, ale, ale po prostu pokazanie tego Ryuka w tym, w tym klipie jest naprawdę bardzo fajne, że, że wiesz czai się w tym cieniu, yy, ma prawie ma twarz po prostu yy, aktora, no głos idealny, yy, no yy, czekam, czekam, tak, coraz mocniej To że, Żeby czekam. było fajnie, co jest najważniejsze. To by było. Natomiast z takich newsów nie, nie trailerowych, DC ogłosiło, nad jakimi filmami będzie pracować w kolejnych latach, prawda? I ta rozpiska, która tutaj się pojawiła, jest dość mocno, dość mocno różni się od tego, co pokazano tam, chyba dwa albo trzy lata temu. Ponieważ... I to może być plus, jeśli się wzięli za siebie, oczywiście. Ta rozpiska brzmi tak. Szazam. Flashpoint, Wonder Woman 2, Suicide Squad 2, The Batman, Badger, Greenland Corps, Orp. No, no, właśnie. I Justice League Dark. Yay! I tutaj to, co można zauważyć od razu, że wy, wyleciało Justice League 2 oraz Cyborg, który no, nikogo nie. Niko <laughs> nie wspomniano o tym Gotham City Sirens, które jakiś czas temu ogłoszono, że, że będzie. No a solówkę Flesha Prawdopodobnie zamieniono na Flashpoint. na Flashpoint od razu. no Brzmi to no, znaczy tak no Wonder moment wujka wiadomo no ten, ten film po prostu bier jakieś rekordy kasowe tak po cichu oczywiście ale ale on tam ten film cały czas tam trzepie niezłą kasiorę dla DC więc ta kontynuacja była pewna. Suicide Squad ku zaskoczeniu chyba wszystkich też odniósł dość duży sukces finansowy bo Niech poprawią bo to naprawdę nie było aż tak złe no to aż tak złe nie było też tak uważam prawda. Jak pierwszy Green Lantern i teraz pewnie zostanę zlinczowany właśnie no, ty, jedyny Green Lantern ale ty, ty, ale ten film nie był aż tak zły tylko się nagle skończył. Znaczy nawet nie chodzi o to że się nagle skończył ja cały czas uważam że w tym filmie leżało wszystko oprócz aktorów dwóch głównych a, a oni ten film naprawdę fajnie pociągnęli. Ale tak wracając wracając no y, Shazam może być ciekawy nie wiem I tam coś zmienili z rokiem nie? tak tak bo y, ten Black Adam czyli ten film który ma być z nim ma być w ogóle wiesz, jakiś z, z, nie w uniwersum ma być to w ogóle inny film i a to dobrze nie robią chcę roka no. jako Black Adama i to no, jest wszystko... no Ja też tylko po prostu na początku jak zobaczyłem tą rozpiskę ten Shazam mówię a to ten z rokiem a nie i trochę trochę nie kumam. To jest tak jakby nie wiem Marvel robił nagle swoją fantastyczną czwórkę pod, tytu pod tytułem Future Foundation. O. Chyba, im okay. Chyba im właśnie sprzedałem dobry pomysł. Flashpoint no tro troszkę nie jestem przekonany co do tego czy pierwsza solówka z Flashem od razu powinna być Flashpoint, No dobrze sobie uniwersum. Po trzech filmach. <grych> Transformery też zresetowali po trzech filmach i dalej je bajkrecił. E, to jest e, zupełnie inna rzecz. Debatman, no. no tutaj przy tym przy tym filmie to się zastanawiano, czy mm, ja się głównie cieszę z reżysera tego filmu. No ja też, jak najbardziej. No ta czekam jeszcze teraz, muszę iść do kina na wojnę. Mob. Tak, ja, ja Mop. Również, ale, ale no spodziewam się bardzo fajnego. Rozświjałośmy sobie teraz e, poprzednie na, na blu-rayach mm -hmm. Planet Map. To są tak dalej fajne filmy. Nawet pomimo tego, że całe zostały opowiedziane w trailerze. A to w takim szoku, bo to jest jeden z niewielu filmów, który został cały opowiedziany w trailerze, a dalej się go świetnie ogląda. Dokładnie tak. Cały tak. czas ta scena, kiedy pierwszy raz Cezar w pierwszej części się, się odzywa, dalej sranie po mm -hmm. Mega W każdym razie ten, ten The Batman no... Będzie. Będzie i y gł głównego <laughs> bohatera ma grać, prawda? jak mu tam było Ben Affleck, ben Affleck o właśnie, no bo, bo, bo się pojawiały po raz kolejny pogłoski, że on rezygnuje z tego Batmana i, i będzie jakiś flashpoint nowy Batman, nie? No ale zostało powiedziane, że, że chciałbym, Affleck... żeby Joker nie był przeciwnikiem. No oby, oby. No ale przy, przy tym, przy tej solówce z Batmanem już tyle rzeczy się pozmieniało, że ja, ja to ja ma być taki kryminał. Ja osobiście i... no. nie wierzę w Jokera. Ale też, y, prawda, ten Joe Mangone, Delio, ten, mm -hmm. ten, który był ogłoszony do Deathstroke'a, no już y, albo w ogóle w tym filmie nie będzie, albo będzie mieć jakąś marginalną rolę, bo już to się zdążyło pozmieniać. Więc na chwilę obecną, znaczy, wiemy, że tam scenariusz został wy wywalony do kosza i pisany na nowo. O tym filmie nie wiemy nic. Oprócz tego, że będzie. Natomiast. o no całej reszcie tyle samo. Nie o Greenlander Lantern Core na przykład po, po, powiedziano, że y, głównymi bohaterami będą Kajka, Hal Jordan Kajka, i John Stewart. Oh, fuck. No niestety. Bez sensu. No niestety. Um, Justice like League, no film, o którym słyszymy już no, chyba ze dwa lata, no potwierdzono, że będzie. Um, bo ja przynajmniej cały czas brałem tą informację o tym, że mają zamiar kręcić taki film jako nie, wiesz, Helbojczynie coś w ten deseń. No. Zwłaszcza, że Giller Model Toro też tam się przewijał, prawda w tyle. No ale jednak y, będzie, no i cóż, no. No, no i niestety będzie. No, no, zobaczymy, jeżeli. Ciekawe jak, to znaczy, to tak nagle sobie stworzę czasy z Dark czy zrobię kolejny film o tworzeniu całej grupy od podstaw i przedstawianiu postaci, których nikt nie zna jak Deadman. Mhm. No, na pewno będziemy mieli, znaczy na pewno, przynajmniej tak mi się wydaje, będziemy mieli trzeciego Konstantina. O tak, Chociaż z drugiej strony ja, teraz pewnie ja zostanę zwinczowany, jakby tego matarejana za, zatrudnili, nie miałbym nic przeciwko. Dla mnie był bardzo dobry e, w tej roli, w serialowym w Hellblazerze, Konstantinie, jak ten serial się nazywał Konstantin. No Nie, dla mnie był bardzo spokojny. I, i byłoby fajnie, gdyby Jakoś tam nawiązano do tego serialu, chociaż. To... Ale pewnie tego nie zrobią. Nie, nie ma szans. Więc jakie animacje planują? Animacje? No, tutaj też DC ujawniło kilka planów na animację. I to będzie tak: Batman w świetle lamp gazowych. Czyli... Bardzo fajnie. To był bardzo dobry Cisza? <śmiech> znaczy, no, dla mnie to fajny pomysł, ale zmarnowany potencjał. No, no, i, co? Tak no i co mi zrobisz? To... No nic <śmiech> nie zrobię. Wyciszyć mikrofon. O, e, I to będzie chyba jeszcze w tym roku całkiem możliwe, że, że ten, ta animacja się pojawi. Natomiast w 2018 będzie Suicide Squad hell to pay mhm. Nic mi to nie mówi, czy to jest na, na podstawie jakiegoś konkretnego komiksu, czy nie. nie. Niestety nic mi to nie mówi. I Ale w tym samym roku będzie śmierć Supermana. Tak, śmierć Supermana, a w 2019 sequel w postaci rządów Supermanów. Nice. Lata 90. nigdy nie miały się tak dobrze jak w latach 2010. Dokładnie. E, no ja znaczy, powiem Ci tak, jeżeli ten Suicide Squad będzie chociaż w połowie tak dobry jak Assault of Arkham, jestem za. Tylko że uni uniwersum animowane DC jest takie sobie jak na razie. Te wszystkie animacje, które już się ukazały, w wchodzące w skład tego uniwersum, a jak sądzę, to też będzie wchodziło w skład tego uniwersum. Jest takie. I. mini. Pa, parę rzeczy fajnych, ale, ale. Ale może się uda. Tak, może się uda. Mhm. Animacje idą im lepiej niż filmy kinowe. Tak, tak. To zdecydowanie. Chociaż dużo osób bardzo narzeka na tą mm, zubożoną grafikę. Animację. Animację. O, no, właśnie. Bo na, to, ale z tym, z tym ja się zgodzę, że ten Batman Year One no, wyglądał fatalnie sama historia i ten oczywiście wielki buldupy o ten cały wątek dopisany z Badger. No po prostu, nie? Zdarza się, ale, ale animacja wyglądała... No, no, dla mnie źle. Mm -hmm. Dla mnie źle, więc mam na, y, Teen Titans y, Judas Contract. Niewiele lepiej, no ale z kolei znowu mocno zubożone względem komiksu. I og ogólnie to jest duży problem z tymi animacjami, że one są bardzo... Bardzo zubożone, one mogłyby być spokojnie po 15 minut dłuższe i to by na pewno im wyszło na plus. Zobaczymy, jak będzie z tymi. Natomiast jeśli chodzi o żarty, to będzie chyba, być może będzie Doktor Doom, solowy. No, lepszy to już Fantastyczna Czwórka po raz kolejny. pewnie będzie Doktor Doom, z którym będzie walczyła fantastyczna czwórka. Więc mieliśmy już Doktora Duma w tych pierwszych fantastycznych czwórkach? Nie, nie mieliśmy. Nie mieliśmy. Mieliśmy Doktor Duma w tej najświeższej. Nie, nie mieliśmy. No ale... to w końcu będzie Doktor Doom. W doczeka końcu, się no... debiutu no... na dużym ekranie. Tylko, że wiesz, cały czas robi to Fox. Tak, no ale... Okej, okay, rozumiem, że no, Noah Howley jest facetem odpowiedzialnym za serial Legion i serial Fargo, które są fajnymi serialami. No ale to jest wciąż Fox. I wiesz, no... Jeśli chodzi o tą, na przykład tą poprzednią, tą najnowszą, że tak tu imię, fantastyczną czwórkę, tam też pomysł był spoko i twórcy też byli całkiem ogarnięci, a Fox wszystko zepsuł. Więc no, to, że y, całkiem fajne nazwisko będzie stało za tym filmem jeszcze nie oznacza, że studio tego nie spieprzy, <śmiech> <Sobisań spadł. śmiech> No więc... Ale zobaczymy. Zobaczymy. Natomiast... E, powrót do lat tak, 90. Epo epopeja dobiegła końca Todd McFarlane po 10 no dobra nie po 10, ale po myślę dwóch, trzech latach zapowiadania, że to zrobi w końcu to zrobił i zapowiedział kinowy reboot Spawna e, i to będzie film <coughs> kręcony za stosunkowo nieduże pieniądze jak mówi McFarlane około 10 milionów dolarów budżetu to rzeczywiście nieduże pieniądze Tak, to jest bardzo, nie, bardzo mały budżet zwłaszcza jak na Spawna, który raczej trochę animacji tak, tak i e, znaczy studio, które będzie e, robić ten, ten, ten film razem z McFarlane'em on będzie scenarzystą i reżyserem McFarlane jak dotąd wyreżyserował chyba ze trzy teledyski do piosenek i to jest cały jego dorobek więc to można powiedzieć debiut będzie wielkoekranowy albo pełnometrażowy e, w każdym razie będzie współpracować ze studiem Bloomhouse które ma na swoim koncie takie filmy jak Paranormal Activity czy też Noc Oczyszczenia. Noc Oczyszczenia to był taki szajs. To był taki po prostu kał na taśmie. No, nie podobał mi się. Ten Paranormal film. Activity też wcale nie było lepsze. Ale nie, nie akurat pierwsze Paranormal Activity mi się nawet podobało. Ja już w pewnym momencie się zgubiłem ile tych tych części tam było. No ja widziałem jedną. Ja chyba trzy. Chyba. Bo możliwe, że widziałem dwa razy ten sam film i o tym nie wiem. W każdym razie no, to jest st studio odpowiedzialne za powstanie takich filmów będzie robić. No przynajmniej wiedzą jak pracować z małym budżetem. Tak, tak. I będą robić, kinowego, kinowy reboot spawna, więc nie wiem, wyobrażam sobie jakimś tam oczyma wyobraźni cały film robiony nie wiem, z kamer przemysłowych gdzieś na ulicy a pamiętasz ten y, amatorski film, fanowski o Spawnie, który kiedyś udostępnialiśmy tak, tak, to, to był to, Kozak tak, to był, to był bardzo Kozak, tylko wiesz chyba, że zrobią film o spownie, w którym Spawn się dopiero pojawi na końcu bo ich nie stać na animację płaszcza tak jest Albo będzie jak wiesz, jak w tym chińskim teatrze ulicznym ze smokiem. Będzie sześć osób zadupcało za Spawnem i wiesz, i kikami ten płaszcz animowało od spodu. Tak. Ale to jest do zrobienia. Trzeba by zbudować tylko podwójną podłogę, tak jak była w serialu Alf i ci goście tam chodzili pod spodem i mm -hmm. tego Alfa przemieszczali. W laleczce, laleczce czaki było to samo. Do zrobienia. Mamy pomysł na spłonę. Tak, tak. Dokładnie. Studio sześć osób animujących płaszcz z Studio Bloom House. Patykami. Weź. Podamy wam numer konta. No cóż, nie, nie wierzę w ten film niestety, no ale... I tak go obejrzę. No, no nie ma szans, że nie obejrzę, jasne, że obejrzę. Fun fact, Todd McFarlane już tam chyba zachlał za dużo parę dni temu, bo tam coś przebąkiwał, że Leonardo DiCaprio by mu się śnił jako główny bohater. No to śnił. to śnił. To tak, skupmy tak. się na tym. Przy, przypomnę, że, przypomnę, że Al Simons jest czarnoskóry, ale DiCaprio nie takie rzeczy już robił, prawda? Dokładnie. Pobił... Robert Downey Jr. też był czarny w jednym filmie. <głos> tak. DiCaprio tam, prawda, pobił niedźwiedzia, więc co to dla niego problem z tak się czarnoskóry. Chyba, że będą tego drugiego pełna tam, nie wiem, robić, ale to jest reboot, więc E, zobaczymy. E, wracamy do trailerów. Ponieważ na San Diego Comic Conie Pojawiło się masa trailerów seriali nowych sezonów, i tutaj tak sobie wypisałem: Inhumans, Defenders, Gifted, Legends of Tomorrow, Gotham, The Walking Dead. Dużo tego było, ale tak naprawdę tylko o dwóch chciałem wspomnieć. Trochę no, dużo. Bardzo mnie to cieszy, no? <laughs> trochę, dłu trochę dłużej chciałem wspomnieć tylko o dwóch, czyli o Inhumans i Defenders. Marvel, Marvel, nie? Dziwne. Mm -mm. E, Defenders ja... mi się podobał zwiastun. Tak, zwiastun bardzo fajny i e, trochę mnie martwi to, że parę osób, parę z, z serwisów, portali, blogów dostało już przedpremierowo cztery odcinki. A ty nie. Nie, nie chodzi o to, nie, tam, nie, wiem, nie, nie wiem, kogo trzeba było błagać, żeby, żeby je dostać, ale opinie są mieszane. Opinie są takie bardzo ironfistowe, bym powiedział. I to mnie troszkę martwi, bo trailery są naprawdę bardzo fajne. Sigurny Weaver w tym trailerze no, wymiata totalnie i ogólnie bardzo, bardzo fajnie mi się oglądało. Nas, nastroiłem się bardzo pozytywnie do tego serialu i trochę martwią jednak te recenzje. No Ale wiadomo, recenzje recenzjami, a później się okaże, że, że mi się totalnie podoba. Tak samo yy, zwiastun Inhumans drugi. No pierwszy, pamiętasz, nie wiem, w poprzednim odcinku czy dwa odcinki temu, tak no nie zrobił na nas wrażenia najlepszego. A ten drugi już jest bardzo fajny. Już zrobiono taki, wiesz, bardzo IMAXowy, mhm. bardzo kinowy trailer. I on wygląda dobrze. Wygląda, wygląd, no może za wyjątkiem y, momentu, w którym widzimy animację włosów Meduzy, ale, ale y, cały drugi trailer, no gdybym nie oglądał tego pierwszego, to bym powiedział, wow, fajna rzecz, ale jako, że pamiętam jeszcze ten pierwszy, to jestem tak pół na pół. Co i tak jest dużo lepszym wynikiem niż po, po y, obejrzeniu tego pierwszego trailera, gdzie było takie o oh my god, a teraz jest już takie, no chyba dam szansę, hmm, Wygląda to po prostu lepiej, niż, niż przy tym nieszczęsnym pierwszym trailerze. Natomiast tak e, błyskawicznie e, kolejny trailer Gifted, czyli tego e, kolejnego serialu z e, mutantami, którzy nie są X-Men. E, bardzo fajny, też, też mi się spodobał. E, trzeci sezon Legends of Tomorrow e, trailer, no pojawia się tam Billy Zane. I parę takich scen już z nowych odcinków, bo generalnie trailery tych nowych seriali, znaczy nowych sezonów seriali CW polegały na tym, że połowa to sceny z, ze starych sezonów, a połowa to sceny z tych dwóch czy trzech nakręconych już odcinków, więc one tam dużo nie zdradzały, ale Legends of Tomorrow całkiem nieźle wyglądało. Trailer Gotham trwał 3,5 minuty, a no, nowe sceny się pojawiły na ostatnie 40 sekund i dla tych 40 sekund warto było poczekać. Natomiast trailer The Walking Dead... Twórcy tego serialu po 8 latach nakręcili zły, zły zwiastun. Czyli od, od, od, odwrócili tendencję, bo zawsze robili fajne zwiastuny, a później człowiek umierał z nudów na połowie odcinków danego, danego se, serialu. Mhm. E, a teraz mamy po prostu 5-minutowy zwiastun, który spokojnie mógłby się zamknąć w 90, w 90 sekundach, wyszłoby mu to na dobre. No więc szkoda. Dla, dla porównania: Fear the Walking Dead. Trailer drugiej, drugiej połowy Trzeciego sezonu Czyli serialu, który naprawdę nikogo Bardzo fajnie wyszedł I dużo, dużo lepiej się zaprezentował Niż tego głównego, głównego serialu Trochę szkoda no Ale co zrobić? No wystarczy uciąć połowę tego trailera I byłby dużo lepszy No i jeszcze z takich newsów serialowych Wracamy na moment do animacji Ujawniono obsadę z serialu Young Justice OUTSIDERS, czyli mhm. tego trzeciego sezonu Young Justice, i na początku serca fanów zamarły. Oj, oj, oj, ponieważ pokazano jedną grafikę i tam był Static, Kid Flash, Robin, Wonder Girl, Spoiler, Blue Beetle, Tracy 13, Arrowhead, Arsenal i Beast Boy i nie było Aqualada, tak, wszyscy zapłakali, nie było Artemis, nie było Aqualada, nie było Superboja i Nightwinga i po prostu wszyscy się złapali, za więc głowę. pokazali drugą I grafikę. Więc pokazali drugą grafikę, na, tylko że na innym na innym spotkaniu, wiesz, to nie było <śmiech> eee, takie takie, tro takie trolle nie. W każdym razie, no, wiemy, że już yy, nagrano na yy, dialogi do 10 odcinków. Anim, prace nad animacjami trwają, niedługo będzie trailer, no mając w pamięci te pierwsze dwa sezony Young Justice, które naprawdę były bardzo fajne, nie wiem czy oglądasz, nie oglądasz? Oglądałem, bardzo mi się podobało. Tak, no więc y, cieszymy się jak najbardziej, że, że ten serial wraca i oby, oby wrócił w dobrej formie. No, to chyba by było na tyle, jeśli tak. chodzi o ten San Diego Comic Con. No. Obgadaliśmy znacznie bardziej dokładnie San Diego Comic Con niż rok temu. Tak, ca cały odcinek, ile? Półtorej godziny. Półtorej godziny już ponad, no? W przyszłym odcinku, oczywiście, wracamy już do klasycznego sposobu prowadzenia przez nas, więc będzie więcej o komiksikach. Tak. Natomiast, jeszcze na zakończenie, w związku z tym, że stuknęła nam 40. O, Boże. Dokładnie. E, mamy dla Was komiks o, ufundowany przez Kulturę Gniewu. E, jest to miesiąc miodowy na safari. Tak, nie pomyliłem się. Nie pomyliłem się, nie, nie zrobiłem znowu crossovera z Mawilem i nie wyszedł mi miesiąc miodowy na safari na plaży. Chociaż z chęcią bym przeczytał e, taki mm -hmm. komiks. Natomiast, co zrobić, żeby go wybrać? Udostępnijcie post z naszym z 40. odcinkiem podcastu e, i wśród osób, które udostępnią i w komentarzu tutaj pod naszym filmikiem na Facebooku. Bardzo ważne, na Facebooku. E, niech napiszą e, jaki według nich jest najlepszy wakacyjny komiks i osoba, z którą się najbardziej będziemy zgadzać dostanie miesiąc miodowy na Safari. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. Mhm. I co, słyszymy się za dwa tygodnie? Jak najbardziej. Do zobaczenia. Cześć.